dobry nazywam się Przemysław Wielkość, jestem redaktorą Mon Diplomatique, miałem wielki zaszczyt, mam wielki zaszczyt być patronem tej książki. Muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowa, wyjątkowa praca. To jest książka, która z jednej strony wpisuje się w taki obszar, jaki zajmuje reportaż w literaturze. Z drugiej strony jednak znajdziemy tutaj także bardzo dobrą analizę polityczną, analizę ekonomiczną. To jest też książka historyczna, bo to nie jest książka tylko i wyłącznie o Palestynie, tylko i wyłącznie o Gaza, także o Palestynie, także, także szerzej o Polsce i o naszych związkach z tym, co dzieje się w Palestynie. Dzisiaj z tym, co działo się kilkadziesiąt lat temu, Ewa tutaj poza tym zrobiła coś, co wykracza poza te typowe dla dziennikarzy sposoby relacjonowania wydarzeń. To jest książka, która, która można by określić mianem antropologii społeczeństwa w stanie oblężenia. Przede wszystkim stało się tak dlatego, że ona miała zupełnie inną pozycję niż większość korespondentów wojennych, czy też dziennikarzy, którzy trafiają do Palestyny, czy gdziekolwiek na świecie, gdzie, gdzie coś się dzieje i leje się krew. To jest książka napisana przez osobę, która pojechała do Palestyny, do Strefy Gazy później, jako działaczka, jako aktywistka organizacji brających praw człowieka. I to zdeterminowało sposób, w jaki, w jaki ta książka została napisana. To zdeterminowało spojrzenie, które, które na te wydarzenia autorka kieruje. To jest też tak, że, że ta determinacja nie dotyczy tylko samego faktu zaangażowania y, po stronie praw człowieka. ale dotyczy też faktu, y, takiego zupełnie fundamentalnego. Ewa zna bardzo dobrze język arabski, a zatem była tam y, nie będąc skazana na pomoc tłumacza, przewodnika. Y, co więcej, y, co jest nietypowe dla dziennikarzy, którzy jeżdżą w takie miejsca, no nie była wysłana przez żadną wielką agencję, żadną, e, żadno, ża, żadną gazetę, czy też e, stację telewizyjną. E, a zatem nie mieszkała w hotelu, nie chodziła po konferencjach prasowych, spędziła ten czas e, z ludźmi. Mieszkając z nimi, pracując z nimi, e, dzieląc z nimi lęk, e, strach w trakcie operacji pólneów, także walkę, e, ponieważ... E, można tak powiedzieć, że walczyła być może na najważniejszym tam wówczas froncie, ponieważ jeździła w karetce pogotowia, czyli próbowała ratować wraz z ratownikami medycznymi życia tych ludzi, którzy byli skazani przez na śmierć. Pamiętajmy, że w czasie operacji Płynneów, która trwała 22 dni, zginęło 1400 osób po stronie palestyńskiej, w 80% były to osoby cywilne, i była to największa ekskalacja przemocy okupacyjnej izraelskiej od 1967 roku, od wojny sześciodniowej. Tysiące ludzi zostało rannych, a dziesiątki tysięcy straciło dach nad głową w ciągu tych, tego bardzo krótkiego czasu. Ale jak już powiedziałem, to jest też książka, która oprócz strefy gazy, oprócz operacji płynnej ołów, opowiada nam o w kontekście historycznym. To jest próba pokazania nam, jak wyglądały wydarzenia do momentu, kiedy zaczęła się operacja Płynneów. Mamy tutaj bardzo dokładną historię Strefy Gazy, historię kolejnych etapów oblężenia, dlatego, że trzeba pamiętać, że Strefa Gazy od połowy lat 90. znajduje się w stanie oblężenia de facto, natomiast e, taka ścisła blokada ekonomiczna, wojskowa zaczęła się w roku 2007. O ewa jeszcze na pewno będzie będzie opowiadać. Znajdziemy w tej książce poszczególne etapy tego oblężenia, które zaczęło się już tak naprawdę w roku 1947-1948, kiedy powstawał Izrael, powstawał w trakcie przerażającej, gigantycznej czystki etnicznej, podczas której wyrzucono z Palestyny prawie 800 tysięcy Palestyńczyków, tysiące osób wtedy zginęło, zniszczono setki miejscowości. To się stało... Już w chwilę po ogłoszeniu planu podziału y, Palestyny przez ONZ w roku 1947 pod koniec listopada izraelskie bojówki zaczęły tę czystkę etniczną zanim jeszcze doszło do wojny arabsko-izraelskiej, która zaczęła się w maju 1948 roku. Największe masakry, takie jak Deir Yassin, nastąpiły kilka miesięcy przed tą wojną, ponieważ w lutym roku 1948. Także o tym trzeba bardzo pamiętać. Taka dygresja historyczna. Ale jest to też książka o współczesności, jest to też książka o powiązaniach Polski z polityką izraelską dzisiaj, a także z tym, co działo się w Palestynie w latach 40. właśnie. Bo z jednej strony Ewa opisuje nam jak polska armia Andersa stała się w sposób niezamierzony okupantem, częścią, częścią systemu okupacji brytyjskiej w Palestynie. No a z drugiej strony opowiada nam, jak dzisiaj polskie elity polityczne dokonują świadomego wyboru, aby uczestniczyć w tej okupacji, aby ją wspierać i reprodukować. Kilka dni mamy do posiedzenia rządu polskiego z rządem izraelskim w Jerozolimie. To będzie w czwartek. Poza tym, że polski rząd wybrał sobie za partnera do takich rozmów e, najbardziej skrajnie prawicowy rząd izraelski w historii tego kraju, e, na miejsce tego spotkania wybrano e, Jerozolimę. Jerozolima jest miastem okupowanym. Jerozolima jest miastem, które e, nie jest e, uznawane za stolicę Izraela. Większość, e, wszystkie placówki dyplomatyczne e, organiz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych znajdują się w Tel Awiwie. Polski rząd wybrał sobie jednakowość Jerozolimę, trudno, trudno wytłumaczyć to inaczej, jak chęcią wsparcia izraelskiego dążenia do zaanektowania tego podbitego miasta, podbitego w 60, najpierw w 1948, później w 1967 roku, a dzisiaj czyszczonego etnicznie. Dzisiaj Jerozolima Wschodnia jest głównym obszarem aktywności okupacyjnej a, a sił izraelskich. W zeszłym roku wyburzono tam dziesiątki domów palestyńskich pozbawiając dach nad głową setki ludzi. W ciągu ostatnich kilku lat to są tysiące domów i dziesiątki tysięcy osób, które zostały pozbawione dachu nad głową. Za, w miejsce tych wyburzonych domów buduje się nielegalne osiedla izraelskie. Trzeba to zawsze pamiętać, że kolonizowanie obszarów okupowanych jest wedle czwartej konwencji genewskiej przestępstwem wojennym. W związku z czym... Cały aparat władzy izraelskiej bierze udział w tym przestępstwie. To są ludzie, których należałoby do, na dobrą sprawę aresztować na lotnisku, jeżeli mają ochotę przyjechać do naszego kraju. Polski rząd nie tylko tego nie robi, ale legitymizuje tę, tę politykę, dokonując takiego właśnie wyboru, jakiego dokonał. To znaczy, to znaczy wybierając sobie Rezolimę jako miejsce specjalnego, wspólnego posiedzenia rządów Polski i Izraela. Jest to też książka, to już na koniec, mamy niewiele czasu, bo musimy o 19 skończyć. A ehm, o tak, o 20, przepraszam. Ehm, jest to też książka o e, aktywizmie, o e, ruchu solidarnościowym. I być może najważniejsze w tej książce jest właśnie to, że, że pokazuje ona. No dzięki temu, że Ewa była zaangażowana w ten ruch, mogła pokazać te wydarzenia nie tylko oczami palestyńczyków, nie tylko z perspektywy, która jest właściwie nam zupełnie nie, niedostępna, ponieważ widzimy to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie oczami okupantów, tak to jest w polskich mediach, tak to jest w dotychczasowych, jeśli chodzi o, o wydawnictwa przynajmniej przymiotająca większość tego, co się ukazało w Polsce, to jest spojrzenie okupantów. No ale to też, jest, to też jest bardzo taki ważny, jak sądzę, przyczynek do refleksji nad tym, co to znaczy upodmiotowienie, co to znaczy podmiotowość co, to znaczy, co to znaczy taka forma wspierania uciśnionych, która oddaje im głos, która pozwala im artykułować swoje, swoje racje, swoje aspiracje. Bez konieczności podporządkowania się jakiejś logice reprezentacji typowej dla takiej tradycyjnej polityki lewicowej, partii, która reprezentuje robotników, tak, wynikają z tego różne bardzo rzeczy. Także to jest książka, która nie tylko y, nam, y, nas zabiera na Bliski Wschód, to jest także książka, która nam bardzo wiele mówi o współczesnym kapitalizmie, bo Izrael jest pokazany tutaj jako kraj, który, w którym testuje się pewne rozwiązania, które są później stosowane, na przykład w Polsce. Y, jest to książka historyczna, jest, jest, to też, jest to też próba refleksji nad, nad kondycją ruchów społecznych, próba Próba analizy e, tego, co te ruchy mogą zrobić w dzisiejszym świecie, występując właśnie w, wobec takiej formy kapitalizmu, najbardziej skrajnej, z jak jaką mamy do czynienia w Izraelu, który łączy w sobie z jednej strony, z jednej strony skrajny neoliberalizm, z drugiej strony e, opcję imperialną, ultranacjonalistyczną. E, neoliberalizm oparty o ekspansję w sektorze bezpieczeństwa narodowego, w sektorze, e, w sektorze zbrojeniowym. To może tyle na początek, żeby za dużo nie zabierać Ewie i oddaję jej głos, dziękuję. No dziękuję bardzo Szymkowi za takie e, bardzo, e, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ale dużo pokrył, e, dużo tematów, które są właśnie, które znajdują się w tej książce. E, też dziękuję bardzo Markowi za organizowanie tego spotkania i krytyki politycznej. Więc tak wstępnie bym powiedziała, że... Ja napisałam tę książkę na jakby poleceniem Przemka właśnie dla wydawnictwa Kipu, książka i prasę, Co? Na prośbę. na prośbę. Co powiedział? Co powiedziałam? Polecenie, jakby advice. Prośbę, prośbę, prośbę głęboką prośbę. <laughs> Więc um, nawet, że napisałam tę książkę po angielsku, bo naprawdę mój polski to jest zupełnie, no, nie, da, nie da rady taką książkę napisać po polsku. Um, kiedy kiedy Poszłam do, do różnych wydawnictw Anglii, tak na, na przykład Wersow, którzy byli bardzo zainteresowani tą książką. To wszyscy mówili, że żeby wyrzucić te kawałki o Polsce, że dlaczego tyle o Polsce, że to nigdy się nie sprzeda na rynku uh, angielskojęzycznym. No i, i naprawdę tego nie chciałam zrobić. I, I naprawdę myślałam, że to jest bardzo ważne, żeby napisać książkę, która wyjdzie w Polsce, która będzie poważnie tak. Um, reprezentowała tą, tą sprawę, tą walkę, te sytuacje, które są zupełnie zamilczone w tym kraju. Więc um, nawet, że jest trochę inna niż by mogła być, tak w ojczystym języku moim, to nadal jest bardzo rzetelna i, i jest taka, jak ma być. No i tak strategicznie próbuję rzucać wezwanie um, polskim rządom, nie tylko ówczesnym, ale wszystkie rządy naprawdę, które, które były w ostatnich um, 30 lat, Um, i, i dać, dać na przykład dać ludziom znać, co się dzieje w Palestynie. Więc um, mogłam napisać tą książkę z tymi doświadczeniami z operacji płynąłów już, uh, który Przemyk omawiał trochę o tej operacji, bo niebo udało mi się wjechać przez Izrael, ja jestem uh, na Czarnej liście, ja w ogóle nie mogę przyjechać do Izraela ostatnim razem, kiedy byłam w Izrael, to siedziałam w więzieniu czy uh, tygodnie. Jedyny sposób, w którym miałam, żeby pojechać do, do Palestyny, było właśnie statkiem z Ruchem Wolną Gazą. I to nie było jako dziennikarka, to było jako działaczem. Ja miałam być koordynatorką Ruchu Wolnej Gazy w środku Gazie. I ja, ja dopłynęłam czwartą, czwartym statkiem do Gazy. Udało nam się pięć razy dotrzeć do Gazy jako ruch Wolna Gaza, ale dziewięć razy staraliśmy się, no, dziewięć razy mieliśmy wyprawy i wszystkie ostatnie e, nasze wyprawy zostały za, zaatakowane albo e, żywą, żywymi kulami, e, z, z ostrzeleniem z izraelskiego wojska, albo e, tak jak na przykład podczas operacji Płynou z Znajomi próbowali się dotrzeć do gazy i zostali zrąbani trzy razy e, przez marynarkę izraelską. I wtedy znowu w lipcu 2000, 2009 roku to też komendosi wlazli na, na nasz pokład i, i porwali wszystkich do, do Izraela. No i chyba Państwo już wiedzą, co się stało z flotylą wolności, która została zaatakowana przez komendosów. I właśnie ta flotyla nie była humanitarną flotylą, to była flotyla, human rights flotyla, to była flotyla o praw człowieka, bo my wiemy doskonale, może, może to nie jest aż tak znane w tym kraju, ale Palestyńczycy wiedzą, bardzo dobrze i mówią tam nam, jako działacze solidarnościowe, że sprawa palestyńska to nie jest sprawa humanitarna, to jest sprawa polityczna, że ludzie są wykształceni, że, że ludzie mają umiejętności, że ludzie nie potrzebują żyć na kroplówce międzynarodowej pomocy. Właśnie ta, ta sytuacja jest sprawiona przez polityczne decyzje i będzie rozwiązana przez polityczne decyzje. I to nie jest nasza, nasza rola, żeby przyjechać z jakąś pomocą, nawet, że to jest pożyteczne i, i wzięliśmy to ze sobą oczywiście, ale naprawdę rozwiązanie będzie polityczne. Um, więc ta, ta książka zaczyna się z wspomnieniami mojego ojca, bo mój ojciec był żołnierzem w Armii Andersa i przejechał przez Irak, przez Palestynę i to były całe okupowane przez brytyjskie wojsko i żołnierze, Tysiące żołnierzy, w najwyższym stopniu w Palestynie było 52 tysięcy polskich żołnierzy i oni <coughs> sprawiali, że, że brytyjska okupacja, brytyjskie wojsko okupacje stało się dwa razy silniejsze. Po prostu 100% wzmocnili te wojsko, bo Brytyjczycy mieli około 50 tysięcy żołnierzy w Palestynie w tym momencie, w, w, na początku 40. latach. I to nie był wybór moim ojcu czy jakimkolwiek żołnierzami Andesa, żeby bronić interesy ropy naftowej w Iraku na przykład, linie sprowadzające i eksportowanie ropy naftowej, czy wzmacniać brytyjską okupację. Dla nich to były czyjeś inne okupacje. Oni byli zainteresowani okupacją Polski i przede wszystkim chcieli walczyć przeciwko temu. Więc ja nie, ja nie mówię, że on źle robił, ale był taki nieświadomny. Ale mój, mój argument teraz jest, że my mamy świadomość i mamy wybory, i możemy zmienić jaka sytuacja jest to jest nadal okupacja Palestyny i tym bardziej, że nasz rząd polski jest współodpowiedzialny za to bo normalizuje tę sytuację w różnych sposobach działając jako adwokatem Izraela w Unii Europejskiej tym bardziej to jest groźne, bo Polska przejmie dowództwo Unii Europejskiej w lipcu i też przez różne umowy wojskowe i ekonomiczne i może ja dojdę do tego trochę na końcu, ale właśnie książka zaczyna się tak, że ojciec jest w Palestynie i kiedy ja przeczytałam jego autobiografię, czy ze wspomnienia, to naprawdę myślałam, no co, co tam będzie o, o Palestynie, co on powie o palestyńczykach. I niczego tam nie ma, jest tylko jedna linia. No, najpierw on mówi, że on czuje się, że on jest jak w domu, że jest wśród swoich, że wszędzie są polskie napisy, że ludzie mówią po polsku, że rzucają pomarańcze do ciężarówek wojskowych, bo właśnie to dotyczy fakt, że ruch sionistyczny, to jest wojsko polityczny ruch, miał swoje korzenie najgłębsze w Polsce. Właśnie w Polsce. I to nie znaczy, że wszyscy, cała żydowska społeczeństwo, społeczność, która mieszkała w Polsce była za jechanie do, do Palestyny i zamieszkanie tam. Właśnie wiele Żydów w tym kraju byli no, Właściwie jedną z najistotniejszych partii socjalistycznych jakby siłą reprezentacji Żydów w tym kraju to był Bund, w którym był właśnie Mark Edelman i inni osoby, którzy odmawiali taką wizję i, i chcieli zostać w swoim kraju, i chcieli zostać tutaj. I, I właśnie pokazuję w tej książce, jak różne założyciele Izraela właśnie pochodziły z Polski David Ben-Gurion, Yitzhak Shamir. Um, też Menachim Begin, który <coughs> był w armii Andersa i, i właśnie pierwszy uh, Sejm uh, Izraelski, pierwszy Kneset, to więcej niż połowę uh, tych polityków było z polskiego pochodzenia i mówiły po polsku. Pierwszy język był polski uh, w knesetcie. Um, ale tak, to było szkoda, że mój ojciec tak nie miał nic do powiedzenia o Polsieńczyków, ale nic się nie dziwię, bo on był w bazie wojskowej, ale mówił tylko, że Uh, przychodzili do bazy i sprzedawali pomarańcze. I to jest, gdzie nasza wiedza kończy się. I myślę, że jest, są różne stereotypy. Uh, w Polsce i gdzie indziej w Europie uh, są takie doktryny, jak zderzenie cywilizacji, uh, że po prostu Europa to jest taka skrajnie inna od arabskiego świata, że muzułmanie to są terroryści, że muzułmańskie kobiety siedzą zamknięci w domu w chustkach i to koniec nie mam głosu i takie różne stereotypy, które naprawdę chcę rozbić i myślę, że rozbijam w tej książce, bo pokazuje właśnie um, punkt widzenia okupowanego. L różne ludzie będą czytać tę książkę i będą mówić, że to jest straszne stronnictwo, książka bardzo jednostronna. Tak to jest. Ja jestem jednostronna, a moja strona jest praw człowieka i od początku mojego dziennikarstwa ponad 10 lat to w różnych sprawach zaangażuje się i, i pisze właśnie z punktu widzenia tych, którzy walczą o sprawiedliwość. Jeśli to jest w Anglii, rodziny tych, którzy zostali zabici przez policję angielską, głównie czarni, czy robotnicy, takie dzieci, robotnicy w Indiach, czy takie ruchy anarchistyczne w Kenii, w, Kenii, w Afryce, to zawsze chcę oddać głos tym ludziom, których nie słyszymy. I, I to jest, dlaczego to jest jedna strona. To, to też chodzi o to, że nie mogłam nawet e, pisać o innej stronie, bo oczywiście znam ludzi w Izraelu, e, działacze e, pokoju, działacze przeciwko e, okupacji, ale ponieważ nie mogę dotrzeć do nich i tym bardziej, że w, jesteśmy zamknięci w getcie w Gazie, to było zupełnie niemożliwe, więc tym bardziej te, ten punkt widzenia podczas operacji Kunów po jest zupełnie zewnętrzna. To jest ważne, bo media międzynarodowe między, i też media lokalne, to jest zabronione wstęp, mają, e, nie, no, muszą mieć pozwolenie. E, Izraelskie dziennikarze, no i także międzynarodowe dziennikarze nie mogli wejść do gazy podczas tej operacji. Wszystko było zamknięte, więc albo musieli stać poza murem getta w izraelskich terenach, albo e, w Egipcie. Więc co o czym ja piszę w tej książce podczas tej operacji, jest, jak to wygląda? Jak to wygląda, kiedy nie ma żadnego bez, bezpiecznego miejsca? Bo Gaza jest bardzo małym obszarem, 40 km długości, 10 km szerokości w najszerszym miejscu. Wszystko się słyszy, nie wszystko się widzi, ale wszystko się słyszy, co się dzieje, kiedy od F-16 bombarduje ludzi. I, I opisuje właśnie, jak wygląda bombardowanie szkoły ONZ gdzie schroniły się ponad tysiąc uh, po palestyńskich uchodźców uh, i to zostało ostrzelone uh, białym fosforem. I właśnie wzięliśmy dwóch chłopaków, które byli zabici uh, przez ten atak, uh, pięcioletni i siedmioletni Bilal i Mohamed Ashkar I, I każda ofiara w tej książce ma swoją imię, ma swoją rodzinę, ma swój kontekst. Um, też um, podczas operacji w 22 dni Izraelskie wojsko zabiło 16 ratowników medycznych i też opisuje, jak to wygląda. To nie chodzi, że byłam w czołgu izraelskim, jak właśnie niektórzy korespondenty, dziennikarze robią. Ja byłam w, jakby embedded w, w karetce pogotowie. I to nie było, bo ja myślałam, że mogę dostać najlepsze artykuły z tego, to było, że kiedy się dzieje masakra, jaki obowiązek człowiek ma, to jest prawda, że wojna jest medialna też, że media są przestrzenią wojennym, ale jeśli cudzoziemiec może mieć jakiś wpływ, żeby powstrzymać taką przemoc izraelską i właśnie mówili mi ratownicy, że jeśli ty jesteś z nami, to może nie będą nas ostrzeliwać. Jeśli zostaniemy uderzeni przez jakieś pocisk izraelski, to możesz udowodnić, że nie było jakichś wojowników tutaj, że nie, było, że nie przemycowałyśmy jakiejś broń czy coś. I, I jesteś świadkiem do tego. Um, bo myślałam, że to jest ważniejsze. To jest ważniejsze. I, i później mogę coś napisać. Najważniejsze jest um, bronienie życia. I ja myślę, że to jest, co motywuje uh, większość działaczy, uh, którzy działają uh, w tej sprawie i w innych. Um, I właśnie to jest, skąd pochodzi ten ruch Wolna Gaza który udostępnił mnie i innych do strefy gazy. No i też ASM, Ruch Międzynarodowy Solidarności, International Solidarity Movement, który powstał 10 lat temu. To jest palestyńsko-izraelski i międzynarodowy ruch, który sprowadzał, no zapraszał i ludzie sami przyjeżdżali, cudzie zemsuch, z całego świata, żeby sami doświadczyli, co to znaczy okupacja i jak to wygląda. I właśnie ci ludzie tak jak ja, tak jak inni, zostali poważnym zagrożeniem dla państwa izraelskiego. To jest, dlaczego nie mogę wjechać w ogóle. I właśnie państwo izraelskie zanotowało, albo określiło takie trzy główne zagrożenia dla, dla państwa. Pierwsze, ich zdaniem, oznaczają jako Hezbollah, to jest ruch społeczny i wojskowy w Libanie. Drugie, rakiety Hamasa, to nie są za bardzo zagrożeniem, nie są przyjemne oczywiście, jeśli w pobliżu ktoś jest i uderzą, ale mają bardzo, bardzo krótki zasięg i są jakby takie bardzo duże fajowerki i, i nie są bardzo skuteczne. To nie ma porównywania rakieta Hamasu, czy dżihadu, czy jakiejkolwiek organizacji do um, bomby spuszczane z samolotu F-35. I trzecie zagrożenie to są organizacje praw człowieka. I właśnie to, to były te organizacje reprezentowane w Flotilli, i też jest rozdział o Flotyli, to jest jakby ostatni rozdział, który pokazuje uh, siłę i rozmaitość uh, ruchu solidarnościowego, um, że, że to jest wielo to jest międzynarodowy, że tam byli ludzie z różnych uh, wyznań, uh, uh, byli tam muzułanie, Żydzi, agnostycy, chrześcijanie, różne osoby uh, z około 40 różnych uh, krajów tam były 100 dziennikarzy, tam w ogóle było około 700 ludzi i, i właśnie to stawiało ogromne zagrożenie Izraelowi, bo to było, um, próbowaliśmy przełamać blokadę, to był polityczny czyn i to pokazuje też, jak władze naprawdę próbują uh, mieć tą, tą polityczną sferę jako własną i my pokazujemy z taką akcją oddolną, pozarządową, niezależną, uh, zupełnie stworzoną przez... Pieniądze, większość pieniędzy na to te, na te działanie przyszło z różnych osób, działaczy, takie benefity w różnych miejscach, w różnych krajach. Właśnie, że my mamy prawo być polityczni. Wszyscy mają prawo być podmiotem i być polityczni. I właśnie możemy dużo zmienić i dużo interwenować, kiedy my uznajemy naszą siłę i nasz głos w tej sprawie, ale to może być jakakolwiek sprawa i zobaczy, zobaczyliście, jak zareagowało wojsko izraelskie. I no, ta książka jest ważna pod innym względem, że też dużo pisze o Polsce, bo pokazuje, że właśnie międzynarodowa polityka polskiego rządu to trochę tak refleksją albo zwierciadłem też polityka wewnętrzną w tym kraju, że, że jest brak praw człowieka, że jest takie traktowanie ludzi jak przedmiotami i takie ruchy prywatyzacyjne, takie sposoby po prostu wywłaszczenia ludzi w różnych sposobach. I, i to też odbija się w takim, takiej narratywie, że, że Polska chce być takim silnym krajem, niezłomnym krajem, który nigdy nie będzie upokorzony i to jest, jest takie jest takie zmieszane te, te jakby ideologie Izraela i Polską i, i polską ideologię, żeby być takim państwem, które nie da się zniszczyć, bo jest historia zniszczenia tutaj, jest historia zniszczenia narodu żydowskiego też w tym kraju, gdzie indziej też i właśnie konkluzja tego jest, że po prostu trzeba mocno zmilitaryzować mieć bardzo potężne wojsko, mieć bardzo potężne związki wojskowe i zbroić się i zamknąć się w getcie. Um, i, I to jest dla mnie, ja myślę, dla wielu innych ludzi też, bardzo błędne i nie, nieskuteczne. I po prostu nie stwarza żadnej kultury praw człowieka, przestrzegania międzynarodowego prawa i taka kultura demokracji, właśnie, prawdziwej demokracji, bo Izrael nie jest demokratycznym krajem, to jest wojskowe państwo, gdzie nie ma, Palestyńczycy mieszkający na izraelskich terenach nie mają tych samych praw. Właściwie jest około 30 praw osobnych, które są dla, dla Palestyńczyków, które wywłaszczają Palestyńczyków z praw do, do domów własnych w swoich terenach, do dostępu do własnych terenów, do ziemi. I też jeśli Palestyńczyk wyjdzie za mąż na przykład z Izraelczykiem z izraelską osobą w izraelskich terenach, to nie może mieszkać w izraelskich terenach, musi zamieszkać w palestyńskich terenach. No i różne takie inne, um, takie prawa. I, I ja myślę, że to jest bardzo niebezpieczne, bo w, ówcześnie polski rząd naprawdę utożsamuje się z izraelskim rządem. Jest takie, różne ambasadorzy mówią, że kiedy my jedziemy do, do Izraela, czujemy się, że jesteśmy w naszym kiedy Izraelczycy przyjeżdżają tutaj do Polski. Czujemy się, że jesteśmy w wspólnym kraju i że, że łączy nas te 800 lat historii. To jest prawda. Jest bardzo złączona historia, ale jaka konkluzja, jaki wynik, że, że po prostu spłaca się dług antysemityzmu z bezwzględnym wspar wsparciem dla izraelskich uh, politycy, dla izraelskiej praktyki apartheidu i okupacji? To jest w jakim kierunku polskie władze idą. I to nie jest żaden kierunek demokracji i, i sprawiedliwości. I jeśli chcemy zakończyć tą okupację i jeśli ja wierzę, że może być państwo, jedno demokratyczne państwo e, w Palestynie, w Izraelu, to jak to robimy? Jak możemy zahamować taką okupację, która trwa już ponad 60 lat? I w tym sensie, i opisuję to też, że trzeba rozumieć jak, jak wygląda ta okupacja i gdzie jest ta okupacja. To nie są tylko samoloty F-16 i czołgi w obozach dla uchodźców, To jest cały proces polityczny, kulturowy, ekonomiczny, który jest międzynarodowy w charakterze. To nie jest izraelska okupacja, tylko to jest międzynarodowa okupacja. Bo Izrael nie mógł robić, co robi, bez wsparcia, bez normalizowania przez umów ekonomicznych i politycznych różnych krajów w świecie. Między innymi oczywiście Ameryka, ale też Polska też. I widzimy dowody tego właśnie z umowy e, między izraelskimi firmy e, zbrojennych na przykład e, w Polsce i w Hiszpanii, ale są jedyne kraje takie, które najwięcej produkują tych armamentów. Spike, e, podciński Spike, e, są e, produkowane tutaj e, dla izraelskiego wojska, też dla indonejskiego wojska i są używane przez polskie wojsko w Afganistanie. Nie wiemy dokładnie, czy są używane przeciwko cywilów w Palestynie te same pociski, które są tutaj produkowane, ale na pewno i to jest już dokumentowane, że spike missiles są wystrzelane z samolotów bezzałogowych, które zabili na więcej ludzi podczas operacji Płynu Ołów. Na większość liczba ludzi nie zmarła z uderzeniem z samolotów F-16, czy właśnie z przez żołnierzy, którzy strzelali bezpośrednio do nich, ale właśnie żołnierz który siedział w bunkrze i nacisnął guzik i po prostu rozwalił całą rodzinę, czy dom, czy kilka osób. Właśnie te samoloty to reprezentują zalienowaną formę zabijania, która jest bardzo niebezpieczna, bo ten, który zabija, nie czuje żadnej, żadnego ryzyku i żadnego związku z, z tą osobą, który zabija, Więc zabijanie staje się bardzo łatwe. I Polska właśnie kupiła około 8 takich samolotów, i to jest duża suma, bo większość krajów nie ma takich samolotów w ogóle i używa je w Afganistanie. I, i też właśnie jest przykład pierwszego polskiego uh, śmigłowca Black Hawk, który został um, zbudowany w Mielcach. I to jest uh, projekt między izraelską firmą um, Rafael i um, też uh, amerykańską firmą. I to jest chyba nie mam, Sikorski. A, ale też jest a, polska firma Bumar, który zbudowały ten, ten Black Hole, który będzie też używany e, przeciwko ludzi e, w Afganistanie, albo gdzie indziej Polska będzie najemnikiem okupacji amerykańskiej. No i właśnie też e, firma izraelska EGED. To jest bardzo ważna firma, jedna z najstarszych e, w Izraelu i jedna z największych w świecie. To jest firma komunikacyjna autobusów i ta firma to jest największym partnerem w zbudowaniu nielegalnej kolejki między zachodniej um, Jerozolimie wschodniej Jerozolimie przepraszam i nielegalne kolonie na zachodnim brzegu Jordanii i EGED też uh, oferuje linie komunikacyjne między uh, osiedlach nielegalnych na zachodnim brzegu między innymi Hebron Khalil i ta firma bardzo jawnie uh, współpracuje i wspiera i reprodukuje izraelską okupację i tutaj przejęła e, Mobilis, e, polską firmę komunikacyjną i w ubiegłym roku e, przejęła 8, e, ma, ma w ósmiu miast 85% udziału w prowadzeniu właśnie e, sieci autobusowej i to będzie rozwijać się, więc można wsiąść w autobusie e, w jest to, to jest w Płocku, e, w Inowrocławiu, e, w Warszawie też, i w Krakowie, bo, bo Modulistan działa. I, I jesteś kawałkiem okupacji Palestyny, bo, bo to właśnie są pieniądze i normalizowanie, które wspiera właśnie reprodukcję tej okupacji. Więc ta firma nie ma prawu, prawa w ogóle działać na, na rynku polskim. To nie, że nie ma prawa istnieć, ale nie może robić, co to robi, wspierając okupację. Tak samo jest firma Strauss, Um, to jest firma kawy, więc uh, można pić kawę tutaj i też wspierać okupację w tym samym momencie. I oni zajmują się um, MK Cafe i Sahara i też są dystrybutorami uh, lawacji i są największym, największej firmie uh, kawy uh, na rynku polskim. I w website mówią, że wspierają Golani Brigade, to jest brygada Golani uh, żołnierzy Armii uh, Izraelskiej, i też, I też nawet piszą, że mają ideologiczny commitment, zaangażowanie z Izraelem. Jaka firma ekonomiczna mówi o ideologii? To jest bardzo, no to pokazuje, jaka polityka ta firma ma. I oczywiście ta firma działa w nielegalnych osiedlach na Zachodnim Brzegu i, i też gdzie indziej. I więc to jest jeden przykład. Też jest inna firma, się nazywa Azbud. I to jest też izraelska firma, działająca na rynku polskim, która buduje osiedla uh, w Polsce dla, dla mieszkania, okay. ale też buduje osiedla nielegalne na zachodnim brzegu Jordanii. Więc nie ma prawa tego robić też. Więc w tym samym czasie są różne takie elementy okupacji. Tuż za nami też Cinema City, CCI, uh, wiecie, no. że jest ten duży Moli i jest taki, no To jest izraelska firma, um, Cinema City. Uh, też uh, duż, duży, duża firma izraelska jest, jest Film Forum Poland, która zajmuje się dystrybucją filmów w tym kraju. I to ma... I ja bym się nie martwiła, gdyby to była jakaś antyokupacyjna firma, ale na ich uh, website to piszą, że zaczęli uh, jako pierwsze kino, i to jest jakby ich te, jakby promocja uh, na ich website, że zaczęli w 1920 roku w Haifie w Izraelu działać jako przedsiębiorstwo z pierwszym kinem. Izrael nie istniał w tym roku, to była Palestyna i dopiero 28 lat później powstało na gruzach palestyńskich wieś i wywłaszczeni, eksmitowani 700 tysięcy Palestyńczyków. Właśnie wtedy powstał Izrael. Więc są, to, to jest, jest, jest taka niebezpieczność w tym, bo na przykład gdyby film palestyński chciał być wyświetlony w takich kinach. Czy to by się ukazało? Czy, czy może by była cenzura? To jest pytanie. Więc izraelskie firmy działają poważnie w Polsce. Polska, powiedział mi dyplomat Polski właśnie, że Polska jest największym rynkiem inwestycyjnym dla Izraela. I kiedy odbędzie się to wspólne posiedzenie za dwa dni w Jerozolimie, to ja myślę, że zobaczymy jeszcze więcej przykładów współpracy, e, współodpowiedzialności za okupację między polskim i izraelskim rządzie i to jest wszystkie tak e, podkładane taką narratywą, że naprawdę Polska jest jak Izrael nad Wisłą, że po prostu jest taka sama kultura I, i to jest niebezpiecznie, bo oczywiście są dużo podobieństwa, jest wspólna historia, ale to musi być używane, to musi, konkluzja tego musi być przestrzeganie praw człowieka, przestrzeganie jakaś wiedza, co znaczy okupacja, co znaczy ludobójstwo, co znaczy masakry, żeby uczyć się tej lekcji i żeby naprawdę działać na sprawiedliwy pokój. Ja nie widzę żadnych dowodów tego z tym polskim rządem w ogóle, ale możemy to zmienić współdziałaniem, z działalnością. Są różne kampanie Solidarności w innych krajach. I jest tutaj też, kampania Palestyna się nazywa i będziemy mieć protest przed rządem polskim o 17.24, więc bardzo serdecznie zapraszam na ten protest, jest bardzo ważny, bo my już powołuje, powoływałyśmy, powiedzieliśmy ludziom e, przez cały świat, żeby też robili protesty przed ambasadami polskimi. Bo tylko dwa inne rządy mieli takie wspólne posiedzenie w Jerozolimie. Jeden był niemiecki i drugi chyba był francuski czy włoski? włoski. I włoski. Włoski. Silvio Berlusconi, padrino, mafioso. powiedział właśnie, że jest dużo krajów, który bardzo podziwia w Europie, między innymi Izrael. I on nawet chciał, żeby Izrael stał się kawałkiem Europy. Niech on będzie miał te same Fake, jak się mówi fake, żeby coś się stało, co się stało mu Barakowi, e, Ben Ali w e, Tunezji, stało się temu zbrodniarzem też. Więc e, to jest wszystko. E, zapraszam ludzi do pytań i e, współorganizacji. Dziękuję. Czy wzięła pani taki film o JAMI, to jest operacja chyba produkcji arabsko-izraelskiej. My tu parę tygodni temu w Polsce. Słyszałem o nim, to jest od dzielnicy w Tel Awiwie, czy Tak, tak, mówi? tak. Od dzielnicy w Tel Awiwie właśnie o, o takiej beznadziei jakaś panująca, o takiej beznadziei panującej w stosunku do właśnie izraelsko-palestyńskich, że po prostu nie ma, te punkty styczne są takie zawsze punkty zapalne. Ja byłem przez parę dni w Izraelu, przyglądałem się do rzeczywistości, w sumie jestem bardziej, jeśli chodzi o emocje, to jestem bardziej pochorony w kierunku Izraelczyków, w kierunku Żydów. Ale to, co Pani mi powiedziała tutaj, też mnie interesuje jako drugi inny punkt widzenia, prawda, bo nie uważam za swojego, za jak, jakiś taki bardzo no, najważniejszy w tym wszystkim, bo na pewno nie mam takiego doświadczenia jak Pani, prawda, tego kontaktu, jakiego nie miałem jak Pani w tej rzeczywistości. I w sumie, bo takim orędownikiem pokoju chyba w Polsce między Palestyńczykami a Izraelczykami jest Konstanty Geppert, tak? On jest tym publicystą, takim pochodzenia, pochodzenia żydowskiego, który dużo pisze na temat, na temat tych stosunków izraelsko-palestyńskich i on tam w sumie mówi o takiej jedynej drodze, która mówi, że po, po, te dwa narody powinny zawrzeć pokój, tak? na, na jakichś warunkach i się porozumieć żeby żyć na tej, na, tej, na tej ziemi. Czy to jest możliwe, Pani zdaniem, czy nie? Ja myślę, że co Gerbert mówi, to jest bardzo takie banalne właściwie, bo oczywiście wszyscy chcą pokój, nawet Hitler chciał pokój, ale jaki to ma być pokój? Na jakich zasadach? Pierwszy, po raz pierwszy kat musi wziąć swoją nogę od gardła okupowanego. I, i właśnie by, były różne inicjatywy arabskie, palestyńskie, ruch Hamas, który był... E, Wybrany przez palestyńskiego narodu, nie tylko w Gazie, ale też na zachodnim brzegu Jordanii. I nawet uznał i uznaje uh, Izraela, to, kiedy mówi Izrael, że nie jest uznany przez Hamasu, to nie jest prawda w ogóle. Uh, były różne próby o, o rozejmy i o uznanie właściwie wycofania izraelskich wojsk do um, granic 1967 roku. I to znaczy, że by było jakieś palestyńska enklawa, palestyńskie państwo na 22% historycznej Palestyny i Hamas to uznał I inne ruchy też i Fatah i, i, i różne też uznały to i każdym razem to jest położone na stole negocjacyjnym, to jest odrzucone przez Izrael. Też w 2002 roku wszystkie arabskie państwa, może oprócz Libanu, uznali, że mogą znormalizować relacje z Izraelem z i, I w zamienie, żeby izraelskie wojska wycofały się znowu od okupowania Jerozolimy, od e, zachodnie, zachodniego brzegu i też od, od Gazy, i to może być początek e, normalizowanych relacji. Izrael to odmówił. I to jest po i widzi się, jest świadectwo w tym, że Izrael chce Eretz Izrael, i nawet to jest nazwane tak, i to znaczy większy Izrael, I to znaczy Izrael bez Palestyńczyków. Jest taka narratywa transfer po angielsku, a po polsku to... to, Też, to znaczy, transfer. transfer, to, to ma ba, takie, takie banalne, takie miłe, nie miłe, ale takie nie wiadomo co to znaczenie, ale to znaczy czystka etniczna, to znaczy z, z przemocą sforsować, wy, wyrzucić ludzi ze swoich terenów, ze swoich domów, żeby były poza, poza Izraelem. To, to dotyczy palestyńczyków, którzy mieszkają na izraelskich terenach. Um, więc, kiedy się mówi o pokoju, to, to były dużo, dużo rozmów o pokoju uh, w ubiegłych 20-25 lat i nawet przez te Palestine Papers, które były um, pokazane uh, przez Al Jazeera, też przez Guardiana, uh, przez ludzi, którzy negocjowali z Izraelem i po prostu chcieli, żeby świat widział, jak to wygląda, że uh, właściwie um, palestyński rząd uznał różne koncesje, że odmówili prawo do powrotu, które jest bardzo kluczowe, że ci, którzy zostali eksmitowani ze swoich domów mają prawo do powrotu. Ich pokolenie też mają prawo do powrotu do swoich domów, że to zostało zmiotone z stołu negocjacyjnego. Także Jerozolima, także nawet niektóre nielegalne osiedla. I, i nawet to nie jest wystarczające. I Ta Izrael nie chce pokoju. Izrael chce całą Palestynę i to są, to jakikolwiek to jest rząd, Likud, czy jakikolwiek lewic, trochę lewicowy, czy bardziej skrajny, taki jak jest teraz, to nie ma różnicy, więc um, jedyne, co może pomóc w tym jest międzynarodowa presja, bo właśnie Izrael jest takim państwem, który żyje uh, dzięki międzynarodowej presji uh, albo międzynarodowej pomocy, uh, 3 miliardy bezwrotnej uh, wojskowej pomocy uh, od Ameryki, i różne takie, um, też jest członkiem OECD, uh, też jest, uh, też ma takie koncesje z Unii Europejskiej na, na, targ, na targi, na uh, trade, więc to, to by mogło, ja myślę, że jedyny skuteczny sposób to będzie bojkot, wycofanie inwestycji i sankcje. I to, to wywierało dobrą presję na południową Afrykę, i, i było w dużą częścią sposobem do zakończenia apartheidu w południowej Afryce. Ja może jeszcze tylko dodam, że ta strategia, którą mają ruchy Solidarności z Palestyną, ruchy obrony praw człowieka w ciągu ostatnich lat, która została yy, zresztą wymyślona przez organizacje palestyńskie, jest to kilkadziesiąt organizacji palestyńskich w 2006 chyba roku, prawda? w 2005, wezwało do, do, do nałożenia sankcji bojkotu Izraela. To jest ruch, który o tyle jest, ma, ma duże szanse na powodzenie, no ponieważ w odróżnieniu od Afryki Południowej Izrael, tak jak Ewa tutaj wspomniała, jest bardzo silnie powiązany z sieciami, wymiany handlowej, finansowej, europejskiej, amerykańskiej. Ma bardzo po prostu silnie zglobalizowaną gospodarkę, co daje mu ogromne korzyści, także w sytuacjach wojennych, także w chwili eskalacji, eskalacji przemocy, ponieważ to jest, on, on jakby izraelska gospodarka opiera się na sektorach zbrojeniowych, bezpieczeństwa, Natomiast z drugiej strony jest też właśnie wrażliwy na presję zewnętrzną i stosunkowo niewielkim kosztem można byłoby rzeczywiście wywrzeć skuteczną presję na ten kraj. To jest jeden z takich przypadków, kiedy no, proszę, mamy taki, taką sytuację jak, jak Sudan i kwestia Darfuru. prawda? Tutaj sankcje wobec kraju, który i tak jest właściwie autarkiczny, odcięty od globalnej gospodarki, niewiele są w stanie zmienić. Sankcje wobec kraju, który w dużej mierze zależy od od wymiany handlowej, finansowej, towarowej ze światem zewnętrznym. Tu rzeczywiście tego rodzaju metody mogą być bardzo skuteczne. Proszę bardzo. Ja znaczy, jak się zastanawiam. Jak Pan powiedział, no, wpływy Izraela gospodarcze, polityczne są na całym świecie. Więc żadne sankcje tutaj, nikt żadnych sankcji nie podejmie, ponieważ jest to nieopłacalne ani dla Stanów Zjednoczonych, ani dla Unii Europejskiej, bo oni mają swój interes. Czy zatem nie lepszym rozwiązaniem jest yy, jakaś taka solidarność wśród krajów arabskich, Syria, Liban, które leżą blisko, Turcja z Wielkim Wojskiem, czy wojna nie jest po prostu yy, rozwiązaniem na naucisk? No ja rozumiem, że pani jest spraw człowieka, więc to zupełnie pani odrzuca, ale… Rynki są strefami wojennymi i nie trzeba dostosować przemoc, żeby wywierać jakąkolwiek presję. Jeśli patrzymy, co się dzieje w Egipcie, to Egipt był poważnym sojusznikiem Izraela, to było numer dwa na świecie, jeśli chodzi o wojskową pomoc ze strony Ameryki i teraz ruchy, wyzwoleńczy tam, to są w stanie, może nie dokładnie teraz, ale zmienić politykę zagraniczną Egiptu, żeby nie była taka przychylna Izraelowi i można, moż, można być, polityka może się zmienić dookoła Izraela, że nie będą takie przychylne kraje, że będą teraz jakby warunki narzucone na jakiekolwiek wymianę handlu, na przykład Izrael jest oparty na gaz jako środek energetyczny w wysokości 40% swojej gospodarki i jest oparty na to właśnie ze strony Egiptu. I gdyby Egipt zahamował tą eksportę gazu, to by miał wpływ. Więc są różne takie sposoby, żeby wywierać presję i też chcemy, żeby była zmiana w samym Izraelu. Też chcemy, żeby Okupacja została dezintegrowana od społeczeństwa izraelskiego, bo nie ma za bardzo niczego, co jest jakby społeczeństwo obywatelskie, bo wszystko jest dominowane przez wojsko i na przykład Izraelczycy zadają w samo siebie pytanie, no, dlaczego jesteśmy zbojkotowani, na przykład kiedy zespół muzyczny Pixies, czy Vanessa Paradis, Johnny Depp, czy Faithless, odmawiają wizytę do Izraela, odmawiają granie w Tel Awiwie. Znajomy mój, Jonathan Shapira, który też występował tutaj, to jest były pilot sił lotniczych izraelskich, powiedział, że w Izraelu niestety większość społeczności to nie jest urażona widokiem spalonych dzieci przez biały fosfor, palestyńskie dzieci, ale czuję urażony, kiedy Pixies odmawiają granie koncertu w Tel Awiwie. Bo wtedy pytają się, no dlaczego to się dzieje. I, i są różne takich przykładów. I ja, ja wcale nie popieram wojny. Ja nie myślę, że to jest jakiekolwiek rozwiązanie. Tym bardziej, że Izrael jest bardzo potężnym państwem wojskowym. Ma broń nuklearną. Ma piąte naj, największe wojsko w świecie. Ma różne różne materiały, różne e, sprzęty wojenne i po prostu nie da się, nie da się e, za, zakończyć ten problem e, przez wojskowe sposoby. Proszę bardzo. Ja chciałem Pani bardzo podziękować za to, że, że się Pani tutaj nami spotkała i dzieli tą swoją wiedzą. Ja posiadam bardzo niewielką wiedzę. Jednak i izraelsko-okupację i całą historię tego konfliktu jednak troszeczkę śledzić. Um, I zastanawiam się, bo mówimy tutaj o presji międzynarodowej, um, o właśnie takim międzynarodowym ruchu poparcia, takim ruchu na rzecz praw człowieka i na rzecz tego, aby, um, e, aby po prostu powstrzymać łamanie praw człowieka tak, przez, przez, przez, przez, przez wojsko izraelskie i łamanie międzynarodowych konwencji przez izraelskie państwo. państwo. Zastanawiam mnie jednak, czy, czy nierównie ważne, ale to, że najważniejszą tutaj taką strategią byłoby szukanie jednak y, sojuszników również w samym izraelskim społeczeństwie. Tak, ja wiem, że ten ruch na rzecz pokoju, czy na rzecz praw człowieka w Izraelu nie jest zbyt silny, natomiast wiem skąd że istnieje. Kojarzy mi się taka pana pierwszą osobą, o to myślę, to jest, to jest Amos Ost, na przykład, którego książkę y, Jak uleczyć fanatyka, to jest zapis wykładów, które wyszły, pan, wygłoszonych w Niemczech, które pan jest na nazywały How to cure fanatic. A, i jak, pani, jak Pani uważa, czy, czy, czy, czy jest możliwe, m, aby w tę międzynarodową e, koalicję popierającą na rzecz praw człowieka możliwie w największym stopniu włączać również, e, również samych Żydów, tak? No. I, i, I jak, jak ta mhm. współpraca się układa? Czy tutaj są jakieś, powiedzmy, trudności również? Mhm. Czy, czy, czy, czy, czy widzi pani jakiś, jakiś, jakiś, jakiś progres, czy, czy powiedzmy postęp, czy większa, większa ilość Mm -hmm. Żydów popiera, popiera, popiera tego typu środowiska, w których pani działa, niż kiedyś. Kiedy no, są różnice między Izraelczykami, Żydami, e, różne no, społeczeństwa w środku, w samym Izraela, jest, więc no, musimy no, być no, bardzo no, ostrożni, tak, mieniu, kiedy mówimy o tym. Mieniu, tak, ale um, tak, w Izraelu to jest grupa, która się nazywa bojkot Wewnętrzna, i to jest mała grupa, ale skuteczna. Oni piszą listy uh, różnych firmom, różnych uh, celebrytom. Uh, Mówiąc im, też nawet napisali też list polskim, polskim rządowi, mówiąc, żeby nie mieli też wspólne posiedzenie w Jerozolimie, żeby oni utrzymywały międzynarodowe prawo, a nie degradowali międzynarodowe prawo, bo rząd polski, tak jak inne rządy, traktują przestrzegania prawa jako wybór a nie obowiązek i to jest obowiązkiem i oni są teraz pod potępieniem i mogą stać się nielegalną organizacją przez rząd izraelski, który chce zaczynać dawać grzywy ludziom, którzy wspierają bojkot i adwokują za bojkot i jeśli nie mogą zapłacić te grzywny, to będą musieli siedzieć w więzieniu, bo te grzywny będą w tej samej wysokości, jako jest wycofanie inwestycji jakiekolwiek firmy, więc jest atak przeciwko tej taktyki. Twój telefon, Bielgosz. I, i um, też jest organizacja Przełamanie Milczenie i to jest organizacja, która pomaga żołnierzom wypowiadać się o jakie zbrodni wojenne, oni sami dokonywali albo świadczyli. I to jest bardzo ważną organizacją w Izraelu i naprawdę groźne dla Izraela, bo, bo to jest takie instytucje wojska, jest taka silna, takie takie ważne na utrzymywanie tej okupacji, że jeśli to zaczy, zaczyna się sypieć wewnętrzne, jeśli wypowiadają się sami żołnierze, że co, co wojsko izraelskie robi, to są zbrodnie i to są zupełnie znormalizowane przez różne dowódcy wojska, to, to naprawdę to, ja nie muszę niczego mówić. Oni mogą to sami powiedzieć, co, co się naprawdę dzieje. I właśnie izraelski rząd chce zahamować fundusze, między innymi z Unii Europejskiej, które Utrzymywają tę organizację, więc każdy postęp izraelskich organizacji jest zwalczany przez same państwo izraelskie. Ale tak, są organizacje i najskuteczniejsze organizacje są te, które podejmują jakby joint struggle, to znaczy wzajemny, wzajemną walkę i które mają swoje dowództwo z Palestyńczyków, że wiedzą, że oni jako Izraelczycy muszą mieć dowództwo właśnie od okupowanego, że oni nie będą dowództwami, oni muszą, to jest, to jest prawdziwa solidarność i między innymi jest to organizacja anarchiści przeciwko murowi, którzy każdy piątek protestują w wiosce Belain przeciwko muru apartheidu, który ograbia kolejne 10% ziemi z zachodniego brzegu i od, będzie odcięło, od Odcinał różne kawałki zachodniego brzegu. Właśnie tutaj na, na tej książce to nie jest widok z gazy, to jest widok z zachodniego brzegu, muru apartheidu. Więc, tak, te są ważne organizacje i będą rośnąć, ale też będą zdławione, więc będzie, będzie walka wewnętrzna. Waszą wątpliwość, ta jakby opowieść, która tutaj się pojawiła, szczególnie tak, ze strony Pani tutaj, tutaj przynajmniej Wiedosz znacznie bardziej po mojej stronie, tak, widzenia tej, tej rzeczywistości, tak, czy ona nie jest jakby momentami nielewicowa. A dlaczego, dlaczego mam tutaj na myśli, że nie jest lewicowa? Otóż ona rysuje jednak to jakby, kluczowe cięcie konfliktu a w taki sposób, który zbliża się do takiego kryterium narodowego, tak, znaczy buduje, buduje te podstawowe tożsamości, które ze sobą się ścierają, w oparciu o, o taką klasyfikację narodową. Tak? To znaczy jest Izrael, który no oczywiście jakby swoje załuszanie ma, tak, no jest tym okupantem, no ale on właśnie jako cały kolektywny byt narodowy, prawda, jest, przeciwstawiony, jest przeciwstawiony tym tej ludności palestyńskiej. Tymczasem tym, tym, tym, tym wydaje mi się, że no jakby a, tym miejscem tym, tym a, po linii cięcia, którą bardziej a, taka no, analiza lewicowa, która jakby chciałaby też w jakiś sposób zaradzić tym problemom, powinna rysować, a, jest taka linia jakby właśnie wewnątrz, w gruncie rzeczy samego, a, samego Izraela przede wszystkim, tak? Czyli takiego cięcia politycznego, a, które, które rozgranicza właśnie na jakiś taki jakby, militaryzm, tak? Czy, taki, czy taką, no, powiedzmy, prawicową, nacjonalistyczną opcję, tak? od, od jakiegoś takiego myślenia bardziej ukierunkowanego właśnie na, właśnie na a, właśnie inne kryterium określenia w ogóle przynależności państwowej, tak? które nie jest narodowe, nie jest etniczne i w ten sposób może po prostu rzeczywiście uwzględnić, chociażby Palestyńczyków w tym jakimś takim wspólnym, wspólnym państwie, tak, i jakoś tam współpracę ułożyć. I tak jak pamiętam różne debaty jeszcze przed powstaniem Izraela, tak? I, i, I zaraz po, kiedy jakby ci wszyscy Żydzi z całego świata w gruncie, rzeczy się tam jakoś tam zjeżdżali, tak? albo też nie zjeżdżali w zależności od tego jaka była ich decyzja tak, co, do, co do poparcia tego projektu budowy Narodowego Państwa Żydowskiego, to tam bardzo długo te spory były bardzo silne, prawda? Odnośnie takiej no, koncepcji federacyjnej, powiedzmy, tak, czy właśnie umożliwiającej a w większym stopniu pogodzenie tych dwóch, tych dwóch jakichś tam grup etnicznych, prawda? A I teraz, i teraz widzę z tej rekonstrukcji, że ta opcja jest bardzo osłabła, prawda? I jak to się stało, tak, znaczy gdzie, gdzie leży tam ten polityczny powód, że w Izraelu ta druga opcja, którą, no, tak jak pamiętam, masa intelektualistów na przykład reprezentowała, w latach, nie wiem, jeszcze 50 powiedzmy, kiedy przyjeżdżali tam i właśnie była kwestia taka, żeby, żeby wymyślić to państwa, tak, jak ona ma wyglądać i bardzo wielu z nich później wyjechało, tak, albo, albo właśnie nie pojechało tam, ponieważ ta, ta opcja, którą, którą oni widzieli jako jedyną możliwą, nie została zrealizowana, prawda? jak to się stało, że w samym Izraelu jakby ta, tego typu polityka, taka militarystyczna, można to nazwać, tak nacjonalistyczna jest konsekwentnie realizowana. Jak jakbyś może można to zmienić? Okej, okay, jakie jest konkretne pytanie? <grytanie> no, właśnie, to, że, tak, <grytanie> gdzie, są, gdzie są te źródła te tego, że, Izra że projekt a, izraelskiego Państwa został zbudowany a, w tak nacjonalistyczny, militarystyczny sposób, prawda? I nie udało się stworzyć tego, jak wieś, w takim teraz, w takiej federacyjnej koncepcji. No, trzeba patrzeć, na no, korzenie ruchu sionistycznego to, to były tak w, ideologicznie w połowie 1800 wieku i naprawdę napędziło się pod koniec tego wieku i właśnie to mieszczy się w tych ruchach nacjonalistycznych, państwowych założeniem w ogóle państw w Europie i na Bliskim Wschodzie przez kolonialne i imperialistyczne sposoby, więc to są jakby takie stworzone społeczeństwa, które polegają na tym, że trzeba wykluczyć kogoś innego, że co, co znaczy być Polakiem, co znaczy być Amerykaninem, to, to musi znaczyć, że ktoś inny nie jest. Na przykład Indianie, pierwotni ludzie w Ameryce, czy na przykład nie wiem, w Brytanii to zdławienie albo traktowanie Irlandczyków jako kolonią i kolonizowanie Irlandii. Więc to jest skąd przechodzi albo wywiera się sionizm. No i też z bardzo prawdziwych presji, Wewnętrznych w Polsce, różne takie stworzenie scapegoat, nie wiem jak to powiedzieć to koży ofiarny, w celu zbudowania narodowości polskiej. I w tym, w tym kontekście żydowski naród stał się problemem. Trochę tak, jak stał się problemem, a może nie dokładnie tak samo, tak, taka sama narratywa, tak jak Palestyńczycy były problemem dla ruchu syjonistycznego. Jak, jak pozbawić się tych ludzi? I no, oczywiście to jest, my, my walczymy przeciwko tego, że, że nie ma nikogo w świecie, który może być problemem. Um, i, I właśnie to zabrał taki charakter, że i też coraz więcej zmilitaryzowany nie tylko przez traumę Holokaustu, bo nawet przed Holokaustem były różne traumy, też oczywiście, mm. ale to napędziło się właśnie po Holocaustem. I ja Jestem przekonana, że wiele dowódców ruchów syjonistycznych naprawdę wierzyli, że to jest jedyny sposób zapewnić przyszłość narodu żydowskiego, żeby postawić te państwo, nie szkodzi kto stoi na drodze, trzeba postawić te państwo i koniec. Um, no i to musiało być zrobione przez wielką przemoc, bo nie było zgody na to od pierwotnych ludzi tej ziemi, Palestyńczycy i, i też była duża zgoda na to, ale była za to zgoda z Europy od ONZ-u właśnie, więc ale to były takie siły, które dla mnie ja zawsze widzę, widzę jako zwycięstwo dla faszyzmu zwycięstwo dla, dla rasizmu, że właśnie ta narratywa, jak pozbyć się tych ludzi, to wygrała. Bo dla mnie nawet, gdyby Palestyna nawet była pustynią, bez ludzi, tak jak ruchy sionistyczne twierdzili, że to jest miejsce bez ludzi, dla ludzi bez miejsca, ludzi bez ziemi, to na to, to jest niemoralne, bo to, sta to, to stanie się tak pozbawienia ludzi, albo wyrzucenia ludzi z jednego miejsca, żeby wszyscy byli w getcie. I teraz Izrael, Palestyna to jest gettem. Więc odpowiadanie na twoje pytanie, są, są różne wątki ideologiczne, wojskowe, międzynarodowa polityka itd. i tak dalej, i wewnętrzna polityka taka nacjonalistyczna w Polsce i w innych krajach. Może ty być to dodał coś? No no, też może wroczynastowe i... Ja bym dodał może, tak, jeśli chodzi o, o te wewnętrzne dyskusje w Izraelu, to, i tę historię, która jest tak mocno zmitologizowana, bo y, bardzo często wam się przedstawia właśnie te wczesne lata, y, kolonizacji syjonistycznej w Izraelu, w, Izrael, w Palestynie jeszcze przed powstaniem państwa Izrael, lata 20-30, jako taki okres trochę przypominający, nie wiem, lata 60, wjeżdżają hippisi do Indii, zakładają sobie tam komunę. Czas no, to miało być takiego i właśnie takimi komunami miały być gospodarstwa rolne, kibuce i tak dalej. Tymczasem Dzisiaj już historycy, analizujący pierwsze dziesięciolecia kolonizacji syjonistycznej w Palestynie, pokazują, że to był plan, który już, już, już na tych pierwszych etapach miał za zadanie jednak dokonanie czystki etnicznej, zajęcia tego obszaru i wyrzucenia stamtąd rodzajnej ludności. A właśnie jednym z głównych narzędzi ekonomicznych Um, aby osiągnąć ten cel, to, to był ruch kibucowy. Ruch kibucowy, który bardzo często się przedstawia jako właśnie realizację utopii, jakiejś, jakiejś komuny inne, innego sposobu produkcji, innego sposobu dystrybucji, innego ułożenia stosunków międzyludzkich. W rzeczywistości był instrumentem mającym za zadanie wyparcie arabskiej, palestyńskiej siły roboczej z rynku pracy. Wcześniej, kiedy e, pierwsza fala, pierwsza alija to był koniec XIX wieku, Lądowała w Palestynie. Dużym wsparciem dla, dla, dla ruchu sionistycznego były pieniądze Rothschilda, który tam sponsorował po prostu zakładanie przedsiębiorstw, z których szefami mieli być Izraelczycy, ale, Żydzi, ale które miały funkcjonować na zasadach rynkowych. Na efekt był taki, że, że tak jak każde przedsiębiorstwo, zatrudniały najtańszą siłę roboczą. Na efekt, no i w konsekwencji w przedsiębiorstwach tych, które miały być żydowskie, była owszem kadra żydowska, ale pracownicy byli arabscy, byli, e, e, e, palestyńscy, no i to się liderom, ruchu, liderom politycznym ruchu ruchu od początku nie podobało. W latach dwudziestych od, od, odeszli od tego modelu, właśnie promując to, co nam się często sprzedaje jako, jako próbę stworzenia innego społeczeństwa, a co de facto było narzędziem, narzędziem czystki etnicznej, tylko że dokonanej na rynku Pracy. Także tutaj niestety, niestety ta historia lewicy izraelskiej historia nie jest taka, taka, taka piękna, jak historia różnych intelektualistów żydowskich czy też izraelskich, którzy, którzy zastanawiali się nad tym, jak to ma wyglądać w praktyce. No, praktyka była taka, że w latach 30. Ben-Gurion wiedział, że będzie chodziło o usunięcie ludności palestyńskiej z, z kraju, aby, aby, aby zapewnić jednolitość etniczną, religijną przyszłemu państwu izraelskiemu. No i rzeczywistość była też taka, że, że kolonizacja, która jest głównym dzisiaj problemem i główną barierą na drodze do jakiegokolwiek porozumienia, czy, czy jakiejkolwiek poważnej rozmowy o rozwiązaniu tego konfliktu, właściwie słowo konflikt też nie jest najlepsze do tej okupacji, no to się zaczęło w latach 70. Kiedy, w czasach, kiedy bezwzględną hegemonię na izraelskiej scenie politycznej Także na scenie ekonomicznej sprawowała Partia Pracy, czyli główna siła izraelskiej lewicy. Właśnie tylko komuniści, partia, partia MACPEM, to, jest, to, to, to, to byli partnerzy wówczas dla, dla ruchu, dla, dla Palestyńczyków, to były jedyne organizacje, które uznawały podmiotowość społeczności palestyńskiej. Pozostałe siły tutaj, niezależnie od tego, czy to, czy to była skrajna prawica, czy, czy, czy lewica Partii Pracy, zgadzały się co do tego, do tych podstawowych fundamentów syjanistycznej wizji Izraela, więc Izraela jako państwa, które miało być jednak czyste etnicznie. I to jest główny wątek nacjonalistyczny. Nie, nie widzę problemu z nacjonalizmem palestyńskim, ponieważ jest różnica między nacjonalizmem uciśnionych, okupowanych, a nacjonalizmem, czyli nacjonalizmem emancypacyjnym, a nacjonalizmem dominującym do, nacjonalizmem okupantów, nacjonalizmem imperialistów. I tak by tutaj ten, ten, ta, ta, ta, <coughs> ta kwestia nacjonalizmu rzeczywiście wypływa i tak, tak, bym ją, tak bym ją tutaj rozgrywał. I tak bym to starał się opisać. I wydaje mi się, że to jest bliższe rzeczywistości niż, niż to, to, co zaproponowałeś, to znaczy poszukiwanie w samym Izraelu. Ja myślę, że w Izraelu owszem, trzeba poszukiwać sił, które będą się sprzeciwiały temu, temu projektowi, który dzisiaj tam dominuje, ale ze świadomością, że ten projekt dzielą między siebie i Likud i Partia Pracy. I że tutaj żadnej alternatywy nie, nie było nigdy tak naprawdę i w dalszym ciągu jej nie ma. Natomiast to, co mówiła Ewa wcześniej, czyli te, te grupy praw człowieka, to jest jakaś alternatywa, dlatego przede wszystkim, że one przełamują ten mur, który jest i w rzeczywistości, i w sferze ekonomicznej, i w sferze ideologicznej, w wyobrażeń może przede wszystkim propagandy mur między Palestyńczykami a, a, a Izraelczykami, bo działają razem, bo, bo starają się wsłuchiwać w głosy okupowanych i starają się wspierać okupowanych, nie zastępować ich, ich, ich aspiracji, ale wspierać ich, ich walkę. To jest dla mnie jakieś, jak, jakaś perspektywa z samego Izraela, która, która byłaby. Mm, którą wiązałbym jakieś nadzieje. Nawet tutaj nie muszą to być ruchy masowe. Wystarczy, że funkcjonują w takich strategicznych miejscach. To będzie raczej siłę przetargową tych ruchów, taką też ideologiczną, ideologiczne oddziaływanie niż o ich masowość. No ale tak, no w rzeczy chodziło też o jakieś a, przebudowanie tożsamości izraelskiej, prawda, żeby ona nie była właśnie jakoś relacyjnie, no, tak. relacyjnie ustalana na wykluczeniu Palestyńczyków. Tak? No, to rzeczywiście no, jest mechanizm tworzenia Nowożytego. No to więc to jest to, właśnie to, ta to, różnica. Ale to jest mechanizm sprzed 100 lat, tak? być może w tej chwili można by być już jakiś zimny, I to, to być może jest jakaś droga, żeby, żeby próbować właśnie to cięcie wewnątrz samej polityki izraelskiej jakoś tak przemieścić, żeby umożliwić tą koegzystencję. To, to się dzieje, ludzie starają się tego robić i mają radykalną politykę, która jest poza państwowej, poza polityki takiej narodowo, narodowej tożsamości. Właśnie to jest dlaczego anarchiści w Izraelu są naprawdę na pierwszej linii, bo one zupełnie odrzucają to wszystko i wszystkie te granice i wszystkie te wyobraźnie, które są takie umurowane. Więc to będą ciekawe rzeczy. Poza tym jest jeszcze, no tak, no, sprawa rozwiązania dwupaństwowego, czy też jednopaństwowego, prawda? To może o tym powiemy za chwilkę, Teraz może Pani... Są, ja sam tak w tych głównych mediach, w tym głównym nurcie, istnieje organizacje, na rzecz praw człowieka w Izraelu, czy te główne media strategiczne, gazety, telewizja, radio są zupełnie podporządkowane pod tą politykę nacjonalistyczną, czy, czy ci właśnie to, że są. To, że ci widoczni są dla szerszych mas społeczeństwa, bo nie chodzi tylko o ich organizację, ale też żeby pozostali ludzie, że w też mogli widzieć jakiś ten inny punkt widzenia. Są takie niezależne media, jest Indie Media Izrael, jest też um, Alternative Information Center, Centrum Alternatywnej Informacji, gdzie, uh, są, który, którzy produ produkują bardzo ciekawe uh, pismo, uh, ekonom Ekonomia okupacji napisane przez, przez Hewer. to jest bardzo wybitny uh, ekonomista, cytuję jego w książce który pokazuje właśnie jak Międzynarodowe Organizacje Praw Człowieka no nie praw człowieka, ale NGOsy wspierają okupację Palestyny bo odbudują odbudowają wszystko co Izrael niszczy i to wtedy wyzwala, żeby żeby państwo spędziło wydawało pieniądze na rozwijanie nielegalnych kolonii na wojskowe projekty i tak dalej, no i różne pokazuje takie różne normalizowanie sytuacji przez międzynarodową pomoc, ale tak, jest Haret, gazeta liberalna, gdzie piszą Gideon Levy, Amira Hass. Są, są niektórzy dziennikarze, którzy mają dostęp. Amira Hass, na przykład ma dużo znajomości w Gazie, już pisała o Gazie, um, kilka razy była już w Gazie pod oblężeniem um, i dobrze pisze. Um, ale więcej to... Nie, nie, większość mediów są naprawdę skrajne i naprawdę tak za izraelskiego państwowego, państwowej wizji. No i też, jeśli chodzi o międzynarodowe organizacje praw człowieka, to po prostu jest jakieś szyderstwo wobec nich. Na przykład, kiedy sędzia Goldstone, to jest żydowski sędzia, wspiera Izrael, ma rodzinę w Izraelu, chciał wjechać do Gazy, żeby dokonywać badanie. Operacji płynąłów dokładnie, co się stało, i był tam z ekipą, ale Izrael nie chciał go wpuścić. W ogóle musiał wjechać przez Egipt i kiedy napisał raport. To był nazwany jako samonienawidzający Żydem, że w ogóle nawet było presję w Nowym Jorku, myślę, gdzie on, on miał, ma syna, żeby on nie, nie był wpuszczony do synagogi na swój bar mitzwa. Naprawdę ogromna presja na niego. I to jest rzetelny, otwarty, taki niestronny sędzia. I, I napisał potężny raport, który naprawdę udowodnia wszystkie rzeczy, które są napisane tutaj, ale też Amnesty International pisał te te same opisywały, te same zbrodnie i to jest po prostu uniewzględnione. U, u I w, w, w tak samo e, palestyński autorytet skorumpowany też chciał odmówić ten raport Goldstonea I, I to naprawdę e, przez to prawie wybuchła kolejna intyfada przeciwko um, palestyńskiego autorytetu. Um, no i, i tak samo na, nasza flotyla wolności była nazwana w izraelskich mediach jako flotyla nienawiści. I nawet wysłano, nie musieli wysłać, to oni sami chcieli popłynąć te kolonizatorzy, setlerzy, mieli własne statki i chcieli dopłynąć do nas i nas po prostu zrąbać na morzach, ale były przytrzymywane przez państwo izraelskie, więc... Tak, dla nienawiści, więc różne przekręty, ale tak, jest ważne wiedzieć, że te organizacje Praw Człowieka naprawdę stawiają problem, bo nie jesteśmy po, po stronie jakiejś etnicznej, czy religijnej, to jest strona Praw Człowieka, która pokryje, pokrywuje wszystkich. dlaczego są nieskuteczne, ale są skuteczne. Nasza flotyla no, była bardzo skuteczna. To, do tej pory już myślę, że te problemy w, w jakimś sensie były rozwiązany. Na tym następnym roślinie już palestyńskie rozbierają. Okay, tak, tak, tak. Czy, czy, czy akurat pakowanie jest bezpośrednią działaczką? Czy pani wypatruje problem niewydolności no, przez ich organizację? Nie, bo my możemy wywierać presję i możemy pisać o, o tym, o to, co się dzieje i lobby robić, lobby rządy, ale to jest, to jest jak działa ruch BDS. Boykot to jest coś, co każdy może zrobić, bezwzględnie, czy ma pieniądze, czy nie, można wybierać, czy się jedzie na wakacje do Izraela, nie. Czy się kupuje izraelskie towary, czy się zaprasza akademików z Azji, które wspierają okupację, żeby robić wykłady, nie. Um, I wtedy to jest, co każdy może zrobić. Uh, na drugim poziomie wycofanie inwestycji to, są, to, to jest, co firmy mogą zrobić. Uh, jak ktoś ma firmę, czy chce współpracować z inwestorem izraelskim, to jest zaangażowany w okupacji, większość firm izraelskich. Nie, można odmawiać to. Można wywierać presję uh, na lokalne władze, żeby nie dawali kontrakty albo wycofali kontrakty um, z izraelskimi firmami. I wtedy uh, Sankcje to, są, to jest rola państw i my nie dojdziemy do te, tego poziomu, że państwa czują, że muszą to zrobić i że politycy czują, że to jest sprawa wyborcza, że mogą stanąć czy padnąć dotycząc jaką politykę mają wobec sprawy palestyńskiej, to wtedy to, to się nie zmieni, ten mechanizm na, na w samym szczytu społeczności nie zmieni się, więc za tym wszystkim muszą być ruchy, muszą być zwyczajni ludzie, więc oczywiście możemy sprofesjonalizować sprawę wyzwolenia jakiegokolwiek narodu, czy nawet nas też. Jeśli patrzymy, co się dzieje w, Lib w Libii, w Egipcie i tak dalej, to nie są organizacje praw człowieka, które wykonywali to wszystko, doprowadzili do upadku tych reżimów. To były masowe ruchy z, masową, z masowym udziałem. Więc można siedzieć i mówić, ale te organizacje nie są skuteczne, ale ja nie mówię ty, pan, ale ja mówię, co ty robisz, co my robimy, co zwyczajni ludzie robią. I jeśli my nie będziemy działać, jeśli my nie będziemy podmiotami, to niewiele się zmieni, więc e, my też mamy brać, musimy brać udział w tym też, w tej e, walce. No dobrze, ale jakby działalność wszystkich instytucji, już jest dosyć długa, tak? Ta historia jest bardzo długa i do tej pory jakby no... Okej, okay, jak, no, jak, jak, jak pan czyta coś w gazecie pyta, Pani, wyborczej, ja się, się Pani, ja, a ja mówię co? coś i to jest jakby sposób, jak się czyta Gazeta Wyborcza, jakiś dziennikarz pisze sobie Ho, Stolica Izraela, Jerozolima, ta, ta, ta, Odpisz do tej gazety, napisz. To nie jest prawda. Kłamca. I, I to jest jakby najmniejsza rzecz obywatel może zrobić. Ja dzisiaj napisałam do tej firmy CCI w sprawie ich websiteu, że napisali, że pierwsze kino tworzyli w Hajfie w Izraelu w 1920 roku. To, to nie jest prawda. Proszę, proszę poprawić to. I mo, można takie małe rzeczy robić. Więc um, może pan czuje się bezsilny, ale pan nie jest bezsilny i to dzieje się tak długo, nie przez jakieś konspiracje, ale przez ej, że większość ludzi nic nie robi w tej sprawie, po prostu pan ogląda to w telewizji, czy ogląda ASG media i myśli, że wszystko jest okej, okay, że te terroryści... Albo drugi, że, że właśnie wszystkie te układy ekonomiczne po prostu toczą się dalej, jest, są coraz silniejsze, coraz głębsze, tak jak na przykład działanie firmy EGED na polskim rynku. To wszystko dąży do reprodukcji okupacji, to jest codzienna reprodukcja I, i na przykład powinniśmy wszyscy być przed rządem w czwartek, bo to jest historyczne spotkanie, które normalizuje okupację i to jest robione w naszym imieniu. Więc jeśli Palestyńczycy i inni ludzie w świecie by w widzieli tłumy ludzi mówiąc nie, nie jesteśmy za tym, to to może też zmieniać publiczną opinię. I jeszcze ja dodał do tego, że są takie dwie, dwie sprawy. Jedna związana z sposobem, w jaki pokazuje się to, co się dzieje w Palestynie. I tutaj organizacje praw człowieka, organizacje solidarnościowe mają jednak bardzo duży, duży, duży sukces, ponieważ trzeba pamiętać, że na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, jeszcze w latach 80. dominował wizerunek tego konfliktu całkowicie, całkowicie określony przez parametry propagandy izraelskiej. To się zasadniczo zmieniło teraz. Jeżeli zobaczymy jakiekolwiek medium, nawet konserwatywne gdzieś tam w Anglii, czy we Francji, to sposób relacjowania tego, co tam się dzieje, mocno się zmienił Właśnie dlatego, że jeżdżą ludzie do Palestyny, jeżdżą ludzie na tereny okupowane, doświadczają tego, czego doświadczają Palestyńczycy, relacjonują to, dokumentują. To są ludzie z całego świata, to są także Izraelczycy, tacy jak działacze organizacji Becelem na przykład. I dzięki temu, dzięki tym świadectwom obraz po wielu, wielu latach, to trwało, to, to nie trwało kilka dni ani kilka miesięcy, po wielu latach tej działalności Dzisiaj to, co dociera do opinii publicznej w Europie Zachodniej, to, co dociera do nas także, w mniejszym stopniu, bo my jesteśmy mocno jednak tutaj z tyłu, jest zasadniczo inne niż to, co było niż to, co docierało w latach jeszcze 70. -tych. Czy 80 w pierwszej połowie. Do tego stopnia, że, że dzisiaj izraelska propaganda rządowa notorycznie oskarża media zachodnie o antysemityzm. Wszystkie media, wszystko jedno, kto cokolwiek który się tam nie pokazuje na temat tego, co się dzieje w Palestynie, natychmiast jest określony mianem antysemityzmu. Mówi się o wzbierającej fali antysemityzmu w Europie itd., itd. No Głównie właśnie dlatego, że ten wizerunek wymknął się spod kontroli propagandystom izraelskim, a stało się to nie, nie przypadkiem, tylko właśnie dzięki trudowi i poświęceniu działaczy organizacji Praw Człowieka. I druga sprawa, bardziej praktyczna, chociaż kwestia tego, jak to jest pokazywane, też jest bardzo praktyczna, bo ma wpływ potem na, na siłę oddziaływania różnego rodzaju demonstracji pod jakimiś siedzibami rządu. Chodzi o tyle wolności. No, strefa gazy jest, jest oblężona tak jak mówiliśmy, w sposób ścisły od 2007 roku. Wcześniej już była tak naprawdę de facto też odcięta od, od świata. No i rządy europejskie, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, także ONZ wyprodukowały mnóstwo makulatury zadrukowanej znakomitymi deklaracjami Wzywającymi Izrael do tego, żeby złagodził te blokady, żeby ją zlikwidował, że to jest nielegalne, że nie wolno, że nie trzeba i tak dalej. To oczywiście kompletnie nic nie dało. Natomiast ten rejs, który miał miejsce dwa lata temu, który skończył się tak, jak się skończył, bardzo tragicznie, ale doprowadził do tego, że Izrael poczuł się zmuszony, właśnie przez tę grupę ludzi działających na własny rachunek można powiedzieć, zupełnie bez wsparcia rządowego, do wykonania przynajmniej jakichś gestów, przynajmniej jakichś ruchów, które markowały, ale jednak łagodzenie tej blokady. W tym samym jakby Izrael przyznał się do tego, że, że, że ta blokada ma kryminalny charakter i, i zaakceptował w ogóle ten dyskurs na temat, na, na temat, na temat konieczności zniesienia sam, sam fakt, że to jest problem. Wcześniej złotnicy po prostu odrzucali w ogóle te kwestie, to dla nich nie było żadnym problemem. I żadna siła międzynarodowa, żadna potęga ich nie zmusiła do tego, żeby, żeby zmienić zdanie. Zmusiła ich do tego 700 osób, które zdecydowały się zaryzykować swoje własne życie i zdrowie i spróbować przedrzeć się do żeby przypomnieć światu o tym, że to, co tam się dzieje, jest zbrodnią przeciwko prawu międzynarodowemu. Tak, proszę bardzo. Nie, to się, to się, to co Ale ja chciałbym teraz oddać głos Panu, już Pan dwa razy zadawał pytanie. Ja, ja przepraszam, ja powinienem zgodzić się z Panem w dwóch kwestiach. Jeśli chodzi o media, tak jak na Zachodzie, czy w latach 80. były niekorzystne, to, to ja bym uważał, że w tej chwili jest gorzej. Jeśli chodzi o media na Zachodzie w ogóle. Jeśli chodzi o relacje tych konfliktów zresztą palestyńskich. Bo wystarczy, by patrzeć na te ostatnie, jak była wojna w Gazie, jak była te relacja z tych wojny. Ja wprawdzie nie byłem wszędzie na świecie, ale ja mam rodzinę w różnych krajach w Europie. I wiem, jaka była relacja. Tak samo wyglądało, na pewno pan w Polsce wie, jak było relacja w Polsce, to w innych krajach europejskich tak samo było. Niestety tak samo było, że mało osób podawano. Inaczej tylko stacje arabskie pokazywali, jak ta była wojna w, w Gazie, bo w innych krajach europejskich nie pokazywali takie okrucieństwo tej wojny. Tak to prawda, ale też trzeba pamiętać, że Izrael zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby, no, żeby zresztą, nie było tej chwili, nic widać. W tej chwili jednak, jednak e, kraje europejskie podporządkowali z e, samorządowe i wszyscy pokazują Izrael. No właściwie nie ma kraju w który nie tyle a w latach 80. czy 90. -tych, no to jednak było inaczej. Było trochę lepiej. bardziej było po stronie palestyńskiej niż w tej chwili. Bo w tej chwili chyba mimo, nie ma żadnego kraju w który otwarte popiera Palestyna. To wszystko to zgadamy, że powinno powstać Państwo Palestyny, a, a, a nic się nie robi w tym korunku, żeby powstało. I Ale jest, jest na przykład Norwegia, która nałożyła embargo na handel bronią z Izraelem. To jest bardzo dobry przykład. Ale też są poza Europą. Europa nie jest najważniejszym miejscem na świecie. To jest jednak, jak powiedział Mao tse -tung przyczółek mały w Azji. I trzeba spojrzeć, <śmiech> spojrzeć na chociażby na Amerykę Łacińską, jeżeli mówimy już o poziomie państw, prawda? że tam jednak doszło do na fali tych ruchów emancypacji od, od wpływów Stanów Zjednoczonych też do poważnych bardzo zmian w polityce wobec Bliskiego Wschodu i wobec Palestyny. To, że takie kraje jak Brazylia, która dzisiaj jednak jest mocarstwem, uznają niepodległą Palestynę w granicach z 67 roku, to jest jakiś gest bardzo istotny, nawet jeśli to tylko dzieje się na papierze, dlatego, że w ten sposób kładzie się tamę, tej dzisiejszej izraelskiej polityce, bo dziś Izraelczycy dążą do zaanektowania Jerozolimy no, wschodniej. Jeżeli oni uznają granicę z 1967, to znaczy, że nie uznają tej aneksji, prawda? To jest też istotne. No tak, ale to jest, mówię, to jest Brazylia, tam jeszcze inny teorektym ale jest żadne <coughs> proeuropejskie tu. Jest zresztą odwrotnie, bo to czas namawiały Palestyńczycy, żeby nie ogłosili państwu Palestyny jako wolność, żeby uznać tego, żeby te no tak, na poziomie jest. państwowym, częściowo mam rację, ale chodzi też o poziom e, o, o, obywatelski. Znaczy o to o świadomość ludzi na temat tego, co tam się dzieje. Dzisiaj większa niż była. I też w tym względzie... po tym, momentu, tym jak był ten kiedyś, bo panu to w Izraeli, zaczęło akcję taką przeciwko... że do całej Europy, jak to, to pana, ja tam byłem... Spędziłem, że 6 lat temu, to było... Jak było... Ktoś tam robił... E, w tak. I wyszło, gdzie najbardziej zagrażać się pokój na świecie, to chyba Izrael bo Ameryka na pierwszym miejscu, Izrael na drugim. I wtedy Izrael zaczęła ta akcja w Europie, czy, czy, czy jakie tam media tu działają. I wtedy, wtedy zaczęło trochę jakby te rządy europejskie się przestraszyły, zaczęli faktycznie przeproszać Izrael. No, jeśli chodzi o konsensus, o te nielegalne, nielegalne osiedla, um, to tylko Ameryka, chyba Izrael, no Izrael też, jeśli był w głosowaniu, Izrael i Ameryka i może jakieś Micronesie, głosowali przeciwko e, rezolucji, która była posuwana trzy dni temu o tych nielegalnych osiedlach i wszystkie inne państwa głosowali przeciwko, nawet Polska, e, uznając, że to są nielegalne osiedla. I, I to było coś nowego, bo przedtem niektóre kraje... Głosowali, że, że to był w porządku. Wszyscy głosowali, że tak na podziął rejestr. Chcieli potępić tego działania, mm. budowania. I to tylko to, co mnie nie jest, Ale te, te Amerykanie stosowali weto, i po prostu nie było. już się do to... A Jeśli chodzi o, o społeczeństwo obywatelskie w Anglii, wszystkie związki zawodowe. TUC, to jest jakby Federacja Związków Zawodowych, i też w szkockim TUC są za bojkot, wycofanie inwestycji i sankcje. To, to jest coś nowego, okazało się w ostatnich trzech latach. No i też w Ameryce, Uniwersytet New Hampshire, też Harvard wycofali inwestycje z Izraelskich, no nie mają izraelskich inwestycji, powiedzmy tak, w swoich działań, więc powoli, powoli, to nie jest zawsze widocznie, widocznie jak to przesuwa się dalej, ale naprawdę nie możemy powiedzieć, że nic się nie zmienia i nic się nie zmieniło. No, 10 panie lat panie temu ja nie wiedziałam wybrane niczym wybrane o Palestynie. E, e, Okej, okay. ktoś ta ta kto ta ta ta... jeszcze nie zabierał głosu może teraz. To, to też tak naprawdę nic się nie zmieniło, dalej gaza blokowana. Chwała to, że dziękujemy ja za to oczywiście, ale, ale też nic się nie zmieniło. Dalej gaza blokowana była blokowana i, i świat nie sobie zabili tych Turków, a gdyby jak inne inny państwo coś takiego zrobił na wodę międzynarodowej, to, to świat do odwrócił, a zrobił Ale ta normalizacja między Turcją i Izraelem, nawet, że nadal są niektóre umowy wojskowe, się zmieniła. Społeczeństwo turecko się zmieniło, turystyka się zmieniła i też ten, ten właśnie ten ruch bojkot wycofania inwestycji i sankcje, to naprawdę napędził się po tej flotyli, naprawdę napędził się. Więc dużo, dużo więcej ludzi teraz idzie za tym i to, to jest też celem, to jest też celem takich działań. My, ja nie myślałam, że my przełamamy naprawdę tą blokadę. Nie myśleliśmy, że i, i też znowu planujemy flotylę e, za parę miesięcy. Ja też myślę, że chyba nie dotrzemy do gazy, a to nie jest naprawdę największym celem. Jedną z największych celem, bo to jest wojna medialna jest, żeby wszyscy w świecie wiedzieli, co się dzieje to w Palestynie. To Flota wolności, to że cały świat słyszał, co się dzieje w Gazie, bo tak dużo ludzi nawet nie wiedzieli, co się dzieje w Gazie, bo wtedy zaczęło się Właśnie tylko wiedzieli, co się dzieje w Gazie, bo Hamas wystrzeliwał rakiety. To jest jedyny sposób, kiedy ktoś wiedział, że coś jest nie tak tam w tym getcie. Nie, no chodzi o to, jak dokładnie, bo nawet media nawet nie mówili. nie tylko, bo to wolności, to wtedy już na co już o tym, dlaczego oni tam korychali, bo nawet, nawet ludzie nie wiedzieli, o co to chodzi. Czy proszę, ktoś jeszcze chciałby zapytać? Ja mam pytanie. Ja myślę, że ludzie do tej pory nie wiedzą, są podzieleni, no, Propaganda w tak, mass mediów przekonuje nas, że tam narody arabskie, to terroryści pokazują więcej zamachów, niż bombardowań i ta informacja do społeczeństwa dociera bardzo i to bardzo powoli. Czy nie, boisz, nie boi się Pani, że zanim ona dotrze, nie będzie za późno? To zależy od nas, to zależy też, jakie akcje możemy popełnić. Te flotyli naprawdę otwierają oczy wiele ludziom, nie da się zignorować takie działanie. Nawet jeśli ludzie zginą, wszyscy wiedzą, kiedy występują w flotyli, że mogą zginąć i to jest ryzyko, który wszyscy, każda osoba bierze pod pod pasem. No i też zależy, ile ludzi też może pojechać do Palestyny i świadczyć sami wtedy wracać i, i zadziałać. To jest prawda, że wszystko dzieje się bardzo prędko, jeśli chodzi o kolonizację w Palestynie, ale to, to jest pytanie, to zależy od nas. Od, od wszystkich, jak, jak my będziemy zadziałać i też jakie media będziemy oglądać i czytać. Może w polskim języku nie ma aż tak dużo, ale jest bardzo dużo interesujących rzeczy. Le Monde Diplomatique na przykład i też na portalu Kampania Palestyna, um, ale też jeśli państwo czytają po angielsku, jest Electronic Intifada, jest Al Jazeera, są różne ośrodki innej, innych mediów, które, które można poruszyć ludziom podsuwać ludziom, jeśli nie wierzą, co się dzieje. Proszę bardzo. Koniec. Będziemy powoli w takim razie zmierzać do końca, jeśli... Proszę to, bardzo. To może ja tak jeszcze... To chyba jest to dobre pytanie na ten, na ten koniec. O, proszę Pana, już Pan wyczerpał. Chciałem się zapytać Państwa, Pan... Wcześniej ten problem możliwy i polityczny scenariusz um, zakończenia okupacji, czyli um, kwestia tego, czy, czy będzie to rozwiązanie jednopaństwowe, czy dwupaństwowe. Tak? Chciałbym po prostu poprosić o e, nawiązanie do tego jeszcze i powiedzmy, która z tych opcji jest bardziej prawdopodobna, którą uznają Państwo za lepszą, niezależnie od tego, która jest bardziej prawdopodobna i dlaczego właśnie tak. Jedna prawdopodobna wizja jest coraz więcej getoizacji, zakończenie tego muru apartheidu, bantustanizacja zachodniego brzegu, Gaza stanie się coraz mniejszym gettem, coraz więcej Palestyńczyków będzie wyrzuconych z, z Izraela, z izraelskich terenów właśnie tamtąd albo do, za murem. I że będzie więcej czystki etnicznej, że jakby nowe pokolenie oporu z palestyńskiej strony, szczególnie w Gazie, może stać się więcej radykalny niż Hamas, ponieważ to są dzieci, którzy świadczyli okrucieństwa, zbrodnie, zabijanie rodziny. I wtedy to da jakby usprawiedliwienie Izraelowi, żeby popełnić jeszcze więcej masakry i jeszcze więcej zabijania. Um, tym bardziej, że operacja płynąłów to była jakby przekraczaniem wszystkich czerwonych lin i taki test dla międzynarodowego społeczeństwa, jak daleko posunąć Izrael może. I odpowiedź była, jak daleko chcecie, bo przez 22 dni nikt tego nie zatrzymał. To jest jedna wizja, no i że będzie coraz, coraz większa getolizacja, ale to by mogło też podpalić różne ruchy dookoła Izraela, które by mogli zaatakować, by mogli zacząć atakować Izraela ze strony Libanu, ze strony Syrii i tak dalej, z Egiptu być może. To jest najgorszy scenariusz. Najlepszy by mogło być, że My stajemy się więcej skuteczni, działamy, wywieramy jak najwięcej presji na nasz rząd na, na te, że, i też na te firmy, które robią biznes z izraelskimi firmami, żeby oni wycofali się, że właśnie międzynarodowe prawo jest używane, że jest um, instrumentalizowane, um, jest... Uznane. I że organizacje praw człowieka stają się coraz silniejsze, że jest ruch na zachodnim brzegu, który obala skorumpowany autorytet palestyński, może kolejna intyfada, ale więcej taka nie, niezbrojona, ale raczej jaka była w, w ta pierwsza intyfada, no i że mamy nasze własne intyfady w własnych krajach, że to nie jest tylko na arabskim świecie, ale my zmieniamy my, i my zmieniamy to dla nas też. Dla nasze, nasze praw człowieka, dla, dla nasze godności życia w tym kraju, w Anglii, gdzie indziej. Więc um, taki raczej rewolucyjny scenariusz. To jest jak ja chcę. A więc to zależy od nas. My też mamy rolę w tym. No to ja powiem teraz bardziej tak, stanę, tak dyplomacji międzynarodowej, bo są, są rzeczywiście jest. jest to, to rozwiązanie, mówiące o budowie dwóch państw obok siebie, prawda, dwa państwa dla dwóch narodów, to jest rozwiązanie, które próbowano zrealizować w ciągu ostatnich 20 lat. W ciągu tych 20 lat wszystkie warunki materialne do realizacji tego, tego rozwiązania zostały zlikwidowane przez systematyczną izraelską politykę rozszerzania okupacji pogłębiania reżimu apartheidu na terenach okupowanych, zwiększania kolonizacji. Warto pamiętać, że te 20% terytorium Palestyny historycznej, które obejmuje zachodni brzeg Jordanu, to jest obszar, na którym w ciągu tych ostatnich 20 lat podwoiła się liczba nielegalnych osadników izraelskich. Teraz to jest ponad 500 tysięcy. To jest obszar, na którym odpowiedzialność i rzeczywista władza tej skorumpowanej autonomii palestyńskiej obejmuje zaledwie 5% tego terytorium. Czyli w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Kiedy słyszymy w wiadomościach telewizyjnych czy radiowych, że gdzieś tam przedstawiciele autonomii spotkali się z przedstawicielami Izraela, no to oczywiście to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest szopka, którą sobie Izrael... Izrael organizuje dla międzynarodowej opinii publicznej, której wydaje się, że mamy do czynienia z dwoma państwami. Nie ma dwóch państw, nie ma nawet żadnych warunków materialnych do powstania dwóch państw, ponieważ zachodni brzeg Jordanu jest usiany ponad setką nielegalnych osiedli, dziesiątkami dróg eksterytorialnych dostępnych tylko i wyłącznie dla nielegalnych osadników i dla armii izraelskiej trenami wojskowymi, terenami nazwanymi parkami narodowymi, do których też palestyńczycy nie mają żadnego wstępu. W związku z czym, no to jest tak, jak mówiłem Ewa, to, to jest kilka get i bantustanów już dzisiaj. To nie jest przyszłość, to jest, to jest rzeczywistość. Ta alternatywa, o której ja Wam mówiłem na początku, to jest, to jest rzeczywistość. I dlatego, że nie ma możliwości tak naprawdę już dzisiaj budowy państwa palestyńskiego obok państwa, Izraelskiego, pojawiła się w łonie ruchu palestyńskiego, ale także wśród wielu Izraelczyków, koncepcja, żeby zbudować jedno państwo dla dwóch narodów, jedno państwo demokratyczne, które nie byłoby państwem ani żydowskim, ani muzułmańskim, które nie byłoby państwem, w którym dostęp do praw, byłby uwarunkowany czy to pochodzeniem etnicznym, czy, czy wyznawaną religią, państwem, w którym jeden człowiek znaczy jeden głos w demokratycznych wyborach. To jest rozwiązanie, które spędza sen z izraelskiej, która no, chciałaby, i to widać w ciągu ostatnich wielu miesięcy, zbudowy państwa czystego, nie tylko etnicznie, ale także czystego religijnie. No, bo Izrael, trzeba o tym pamiętać, jest państwem wyznaniowym. Jest państwem, w którym tylko jedna, przedstawiciele jednego wyznania mają mają pełne praw, natomiast cała reszta to są różne kategorie obywateli, które mają różne inne prawa. No to definiuje mniej więcej dla prawa międzynarodowego państwo apartheidu. Więc, żeby znieść apartheid na terenie całej historycznej Palestyny, trzeba byłoby zbudować po prostu państwo demokratyczne, w której wszyscy obywatele będą mieli równe prawa. Tak, jeszcze jedna, dwie osoby. Właśnie takie sęk w tym, że I tak, i... realność innego rozwiązania jest tak, bardzo wątpliwa, prawda? Możliwości, ale nie <grym> Jeszcze Pani... to się obserwowałam I będziemy już. Sołyska. To będzie ostatnie pytanie Pani. To znaczy, ja chciałam o dwóch kwestiach. Jedna to jest tak bardziej stwierdzenie niż pytanie, i drugie pytanie. Pierwsze to, jak ja się zaczęłam trochę interesować kwestią, powiedzmy syjonizmu bardziej, no, ten Izrael też, to zauważyłam, że y, i to w Polsce jest myślę bardzo silne, Amalgamat Amargam, i mylenie zupełnie pojęcia syjonizm i se, semityzm. I myślę, że w Polsce to jest po prostu 90% y, y, pro, y, działalności medialnej musi być na to, żeby rozróżnić syjonizm i semityzm. Bo to jest zupełnie pomylone i to jest wielka broń również syjonistów, że wykorzystują y, antysemityzm, tworzą antysemityzm tam, gdzie go nie ma. Y, I to, ja byłam wzburzona tym, jak, y, jak zauważyłam tą politykę, że, że to tak jest I, i jaką wielką moc to ma. A druga rzecz to chciałam się zapytać, co Państwo sądzą o obecnych wydarzeniach w krajach, y, w krajach arabskich które są wokół, bo myślę, że troszeczkę odcięliśmy się według mnie, to jednak bardzo, du bardzo ważny jest fakt, że to jest y, Bliski Wschód. Y, jak, jakie interesy ma tam Ameryka? I to, co Pani powiedziała, że wszyscy wiemy, że weto y, jest zawsze ze strony Ameryki, że, y, że to, że miliony ludzi, to wcale nie jest prawdą właśnie, że działania y, humanitarne Zawsze były, a co było z Irakiem? Miliony ludzi były na ulicach, miliony. Wszyscy byli przeciwko wojnie w Iraku, a, a jednak Ameryka sobie mm. powiedziała, będziemy mieli wojnę. Wojsko Bush powiedział, że i mieli wojny, mm. i mają wojny. Wszyscy są przeciwko, wszyscy, mm. nawet Bush mówi, że został oszukany. Mm. I tak samo jest tutaj, więc mm. to, jest po prostu, to jest po prostu państwo popierane przez Amerykę, Ameryka ma interes w tym, żeby to państwo tam w ogóle było i w taki sposób było. I teraz, i moje pytanie jest, ponieważ teraz solą w oku jest Iran, który, no wiadomo Hezbollah i tak dalej, ale wiadomo, że Iran jest największą siłą. Izrael od ponad roku wzywa, i to absolutnie jasno czarno na białym, wzywa do bombardowania Iranu, czyli wzywa do III wojny światowej przynajmniej na tamtym terenie, no nie wiem, jak ta wojna by się rozłożyła, nie mają za bardzo jak tego Iranu zaatakować. I teraz zastanawiam się, czy Ameryka jest bardzo, bardzo mnie to dziwi, że jest taka zadowolona z tego, co się dzieje w Egipcie. Nagle Amerykanie, brawo, brawo, cudownie, że w Egipcie się zmienia rząd. To jest rząd proamerykański, proizraelski, więc nie wiem, to mnie trochę dziwi i zastanawiam się, czy te ruchy, czy taka masowość ruchów e, rewolucyjnych w krajach arabskich nie jest Proszę jednak się. Za, znaczy, ja się bardzo cieszę, że to jest, bardzo życzę wszystkim demokracji i dobrobytu, ale czy nie chodzi o to, żeby um, i, dać legitymację Izraelowi i Ameryce na przykład do zaatakowania Iranu. Co oznacza, wiadomo co to oznacza. Nie jestem przekonana tym. Tylko jeden punkt e, z demonstracjami. Niewiele można zmienić jedną demonstracją. Gdyby Solidarność miała sobie jedną demonstrację i to koniec w tym kraju, nic by się nie zmieniło i e, właśnie trzeba być, te ruchy antywojenne nie były strategiczne w Anglii, w moim kraju, bo Właśnie nie, nie powinnałyśmy być miliony na ulicach w Londynie albo okej, okay, może raz, dwa razy, ale powinnałyśmy być właśnie na tej, w tej bazie wojskowej, gdzie samoloty B-52 wylatywali do Iraku, żeby bombardować ludzi. Ja tam byłam, inni byli, ale właśnie te Ludzie, którzy były przewodniczący tego ruchu antywojennego, samo jakby wstawili się w te, te pozycje, to były z pewnej partii i mieli pewne ambicje, żeby być w, w, w parlamencie. I to była ich droga, że właśnie najlepszy sposób jest, żeby mieć takie wielkie spotkania, żeby stworzyć takie figureheads, takie liderzy i nawet, że to najstrategiczniejsza rzecz by było, żeby rozwalić te samoloty, bo mieliśmy prawo tego robić i niektórzy ludzie nawet rozwalili niektóre samochody, które prowadzi, przeprowadzali bomby do, do tych samolotów. Więc um, to chodzi o strategiczność, też podczas operacji Płynu w Brighton w Anglii była taka akcja, gdzie dziewięciu ludzi Zniszczyło fabrykę, fabrykę um, takich silników, nie silników, takie mechanizmów dla samolotów F-16, które były eksportowane dla Izraela i zniszczyły tą fabrykę. 300 tysięcy funtów zniszczeń i wypowiedziali się, że zrobili to, aby powstrzymać Izraela, aby jakoś powstrzymać te zbrodnie wojenne i sąd uznał ich za niewinni. I nawet nie, nie tylko nie winię, ale sędzio powiedział, że jeden z tych działaczy to powinno dostać za to medal, nie żartuję. Naprawdę było ogromne wsparcie na takie coś, więc marsze to nie za bardzo zmieniają niczego. Są elementem, ale trzeba naprawdę akcje takie strategiczne bezpośrednio w miejscach takich wrażliwych i strategicznych robić. Ale jeśli chodzi o Iran i Egipt. Um, ja myślę, że już Izrael by mógł, by mógł zaatakować niektóre, niektóre cele w Iranie, ale już zaatakował, już zaatakował komputerowo przez wirus właśnie ten główny reaktor. Więc ja myślę, że może być, można, można być takie sabotaże i też można być dużo tego wsparcia dla tych ruchów antyrządowych w Iranie obecnie to jest bardzo dużo a, amerykańskiej kasy, która wpłynie w takim kierunku i nie uważam, że by, by z, zaczęli wojnę z Iranem. To po prostu nie jest... Nawet Chiny by mogły się angażować się w tym, bo Chiny mają a, dużo ropy naftowej od właśnie z Iranu. I to, to, tego nie uważam, że zrobią. Jeśli chodzi o Egipt, to jest, ja myślę, duże takie kasowanie kart a, na, na czubku tej, tej, tego nowego rządu. Um, jeśli chodzi o dlaczego Ameryka tak wypowiadała się w, w słowach wolności, ja myślę, że to, to było łatwo uh, to zrobić wobec Egiptu, bo wiedzieli, że już przegrali, ale też wiedzą, że mają uh, nadal duży wpływ, bo nadal jest ten uh, dokument, jakby to porozumienie pokoju uh, między Egiptem i Izraelem i myślę, że nawet uh, w samym Egipcie może te ruchy nie są gotowe, żeby pójść ten ten dalszy krok teraz, w tym czasie teraz, żeby to rozrzeć i nawet gdyby to podarli, to nie, ma, to nie ma za bardzo dużego znaczenia, bo wojsko nie, jest, nie chce zaangażować się z wojną z Izraelem, to, to może to nie będzie skuteczne i tak. Jeśli chodzi o, o otwieranie południowe, południową bramy getta, gazy, to nawet jeśli to zostanie <coughs> zupełnie otworzone, już zostało tak złagodzone, to wtedy izraelskie wojsko deploy, w, deploy albo e, stawi się właśnie tam. i Albo też siły ONZ, albo siły un, unijne, więc um, nie wiem, czy za bardzo to dużo zmieni w Palestynie, ale... Myślę, że w dłuższej perspektywie tak oczywiście. No, to jest <coughs> taka, to, co się tutaj dzieje dzisiaj na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej. To są wydarzenia, które gdybyśmy jeszcze w grudniu ubiegłego roku kogoś zapytali, czy upadnie reżim Mubaraka, Benalego, być może już upadł reżim Kaddafiego, to by nas wyśniał. No. Okazuje się, że to jest możliwe i żaden rachunek, żadna, żadna analiza, żadna rachuba dokonana z takiej perspektywy właśnie państw, polityki międzynarodowej, strategii, tutaj mierzenia, kto ma jaki potencjał, a jaka dynamika tu panuje, ekonomiczna, to, to, to zwykle tego rodzaju rachuby zawodzą w takich sytuacjach, kiedy na scenę wkraczają ludzie no, i zaczynają, zaczynają wrzucać dyktatorów, zaczynają zmieniać swoje życie. Zobaczymy w związku z tym, co się będzie działo, dlatego że pamiętajmy, że w Polsce w 80. roku też ludzie wpłucili na scenę ale trzeba było jeszcze 10 lat, żeby coś z tego wynikło. Jak wiemy, to, co wynikło z tego, nie było tym, czego, było, to, czego ludzie oczekiwali w 80. roku, więc równie dobrze coś takiego może zdarzyć się dzisiaj, dzisiaj w tych krajach. No jedno jest pewne, że reakcje Stanów Zjednoczonych na to wszystko pokazują, że Amerykanom wymykają się te, te, te wydarzenia z rąk, wymykają się narzędziom analitycznym. Oni na początku to była taka bardzo zabawna historia, no bo na początku były głosy, że wspaniale demokracja, potem było, że jednak najważniejsza jest stabilizacja, czyli Mubarak, potem były głosy już zupełnie popierające, popierające mu baraka, jakby dające się wciągnąć w tę, w, tę, w tę prowokację, którą zrobił z tymi tłumami atakującymi ludzi na pracy wolności w Kairze to było zrobione po to, żeby, żeby pokazać całemu światu, że jeżeli nie był baraki, to był po prostu chaos i wiadomo czym, do czego są zdolni Arabowie, jak się im pozwoli robić to, co lubią najbardziej, czyli zabijać się. Prawda? To jest taki najbardziej rasistowski stereotyp, który został tutaj wykorzystany i, i bardzo dobrze się sprzedał dla administracji amerykańskiej, a pewnie nie tylko. No ale po tym wszystkim, kiedy Mubarak upadł, no to znowu mm, administracja prezydenta Baracka Obamy przypomniała sobie o wartościach demokracji i praw człowieka. Dzisiaj stosunek do, do tego, co się dzieje w Libii, także jest bardzo niejednoznaczny. Europa ma swoje wielkie interesy naftowe. I wspomniany tutaj Silver Berlusconi ma, ma wielką przyjaźń z panem Kaddafim. I, i, I Europa rękami Libijczyków powstrzymuje, i zamyka w obozach przejściowych imigrantów z Afryki, którzy przedzielają się w stronę, w stronę Europy. Cała sieć takich obozów została zbudowana za pieniądze Unii Europejskiej na terytorium Libii. To są wielkie, wielkie interesy i tutaj też będziemy widzieli, że, że stanowisko Europy i Ameryki będzie się, będzie się dostosowywało do rzeczywistości. A ta rzeczywistość dzisiaj tworzą, tworzą ludzie za, za jakiś czas, być może, tak jak mówiła Ewa, stosowanie kart nastąpi i wyłoni się jakaś nowa elita, być może armia będzie odgrywała rolę większą w Egipcie. Koniec końców jednak sądzę, że nawet w takiej dłuższej perspektywie no to będzie jednak poważna zmiana otoczenia geostrategicznego dla Izraela i że ta zmiana będzie miała pozytywne oddziaływanie dla, dla, dla klasy rządzącej w Izraelu, że trochę może sprowadzi ją na ziemię, i w tym sensie skłoni ją do poważnego rozważania, um, podporządkowania się rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ i prawem międzynarodowym. Być może to potrwać bardzo długo, ale, ale rzeczywiście to jest coś już realnego bardzo. Dziękuję.